has been an awakening have you felt it Witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku nieregularnego podcastu o Gwiezdnych Wojnach, który kiedyś wespół z moim dzisiejszym współrozmówcą Mando zapoczątkowaliśmy. Mówię kiedyś, bo to było jeszcze w odległej galaktyce, kiedy było tylko sześć filmów gwiezdnowojennych. Najpierw chciałbym się przywitać jednak z mm, Mando. Witam Cię Mando. Ile seansów już masz za sobą? Przebudzenia mocy? <laughs> No Witam bardzo serdecznie Ciebie i słuchaczy. Ja, skoro siódmy epizod, to mam za sobą siedem seansów i na tym póki co kończę. Wierzę, że to nie będzie ostatni seans kinowy, ponieważ myślę, że Disney jeszcze będzie doił z tego epizodu za rok i za dwa, a jak mu się uzbierają trzy czy cztery filmy, to pewnie maratony będą dość często w kinie, także pewnie jeszcze, jeszcze ten film zobaczę nie raz na dużym ekranie, ale premierowo na chwilę obecną siedem seansów. Jeszcze nigdy nie byłem tyle razy na, na tym samym filmie w kinie. No to już szacunek, szacunek. To już liczba, która musi robić wrażenie na, na wsłuchaczach. Myślę, że nawet pośród fanów właśnie Gwiezdnych Wojen a wspomniałem o tym, że zaczęliśmy taki nieregularny podcast, bo właśnie planowaliśmy takie no, przygotowanie do przebudzenia mocy. Udało się nagrać w sumie dwa odcinki, bo później już niestety z różnych względów trochę regularność czy regularne możliwości na, nagrywania nam w tym okresie takim świąteczno-noworocznym trochę siadły, ale mam, mam nadzieję, że uda nam się właśnie teraz tym podcastem już o, o samym przebudzeniu mocy trochę wrócić do nagrywania, bo tych gwiezdnowojennych rzeczy cały czas jest dużo, mimo że film już za nami to tak na dumną sprawę, no to, to można powiedzieć, że ta machina tak jak już ruszyła, to pewnie najbliższe lata to będzie no, intensywny okres pewnie dla wszystkich fanów te, tego uniwersum, jak podejrzewam. No, zarobili dużo, więc więc myślę, że, że to, co teraz mamy zapowiedziane, a na chwilę obecną przecież jeszcze pięć filmów jest zapowiedzianych, to myślę, że to jest wierzchołek Góry Lodowej i początek dopiero długiej drogi. A tu już tak stanem na, na dzień, kiedy rozmawiamy, to już jest najlepiej zarabiający film, czy jeszcze Avatar cały czas wygrywa z Gwiezdnymi Wojnami? Nie, on nie przebije chyba Awatara. Dużo mu chyba brakuje. No już nie śledzę od jakiegoś czasu, ale ale nie sądzę, żeby przebił ale pobił tyle rekordów, że wiesz, że to wystarczy weekend otwarcia na pewno miał największy, na pewno jest najdroższym na, na, najlepiej zarabiającym filmem w Stanach ale na świecie nie, tego nie przebił i chyba nie przebije no, w, w sumie to nie o takie rekordy zawsze chodzi, no ale ale byłoby pewnie z punktu widzenia fanów też fajnie, gdyby, gdyby właśnie taki rekord się pojawił. Ale tak, idąc już do, do sedna, czy, czy zmierzając jakby do sedna, czyli do samej rozmowy o przebudzeniu mocy, to ja chciałbym zastrzec jedną rzecz jakby na samym początku, że my żeśmy rozmawiali tak prywatnie w, w okolicach jakby premiery filmu, że w zasadzie niespecjalnie widzimy sens rozmowy bez spoilerów o, o, o tej produkcji i w zasadzie to jeżeli ktoś jeszcze filmu nie oglądał a podejrzewam, że każdy kto, kto był nim zainteresowany no to już pewnie był co najmniej raz jeżeli Mando zdążył być 7 razy to, to każdy, każdy zainteresowany powinien się wstydzić jeżeli jeszcze nie dotarł i raczej będziemy rozmawiać tutaj w 100% spoilerowo i nie, nie chciałbym tego dzielić, bo nawet jeżeli gdzieś tam początek rozmowy pewnie będzie jeszcze właśnie bez, bez spoilerów, czy, czy nawet tutaj no niekoniecznie pewnie wszystkie elementy poruszymy, to, to po prostu myślę, że nie ma sensu tutaj tego dzielić właśnie na jakąś taką sekcję bezspoilerową. Polecamy zapoznać się z filmem i wtedy ewentualnie wrócić do odsłuchu. No i po tym przy długim wstępie to wykorzystując, że mam za rozmówcę znawcę Gwiezdnych Wojen, to chciałbym się Ciebie, Mando, podpytać najpierw o jedną rzecz, czyli o samą drogę do przebudzenia mocy. Bo tak jak Ty wspominałeś w jednym z nagrań komiksowych bodajże, no to jakby z Disney zrobił takie podejście, można powiedzieć, czy podprowadzenie pod film i zaserwował kilka książek, opowiadań komiksów, które miały... Gdzieś tam porozrzucane takie tropy, które miały właśnie fanów gdzieś tam prowadzić już jakby do samego filmu. Nie chciałbym od tego zacząć, bo u nas ta najważniejsza książka z tego worka, czyli Koniec i Początek, też została wydana. Zostały wydane też te młodzieżówki 3, czyli tam Ucieczka Szmuglerów, Miecz Jedi i Ruchomy Cel, które też jakby w ramach właśnie tej takiej trochę nieformalnej serii były zaprezentowane. Ty je wszystkie czytałaś w ogóle, czy...? Tak, ja przeczytałem, przeczytałem wszystko, co co z tego nowego kanonu zostało wydane. Te cztery tytuły, o których mówisz, to są właśnie cztery z tej e, takiej szumnie zapowiadanej serii w oczekiwaniu na przebudzenie mocy, która tak naprawdę pod tym kątem moim zdaniem jakoś szałowa nie jest. Oprócz tego w to jeszcze wchodziło w tę serię... Mm, dwa komiksy, z czego jeden to jest cały czas przesuwany, jeszcze nie został wydany, ale to wiesz, to jest szalenie istotny one-shot o tym, dlaczego c 3 ma czerwoną rękę, także nawet jakoś nie zależy mi, żeby to wydali. Natomiast tego drugiego komiksu ja nie czytałem, przeczytałem pierwszy zeszyt, tylko on się z czterech zeszytów składa. To był jedyny komiks, który dział się już po epizodzie szóstym, Shattered Empire przeczytałem pierwszy zeszyt w którym został poczęty Poi to po po Dameron I, i a co tam dalej się działo to nie mam pojęcia w kolejnych komiksach natomiast te książki w ogóle ja myślę że że fani rozszerzonego uniwersum fani książek, komiksów i tak dalej, to troszeczkę, wydaje mi się, ucierpią przez to, że, że filmy, że, że wiesz, Gwiezdne Wojny tak zdominują kino. Bo, no kurczę, Disney nie może za dużo wypuszczać jakichś istotnych pozycji, które będą nam teraz e, zdradzały nie wiadomo co. On nie może teraz obudowywać jakoś nie wiadomo jak szalenie mocno takiego przebudzenia mocy, no bo wiesz, za dwa lata kolejny epizod i, i te wydarzenia muszą być cały czas trzymane jakoś w tajemnicy. Także, nie wiem, no, z tych książek, które ty wymieniłeś, on, Koniec i Początek ma tak naprawdę najgorsze recenzje i on jakieś tam tropy rzucał. Tak naprawdę to była w większości historia nieistotna, ale były takie przerywniki pomiędzy rozdziałami, takie bardzo króciutkie rozdziałiki, które nam rzucały jakieś tropy w jakim kierunku to idzie ale wiesz no to, to, to, to nie jest wypełnienie tej luki, to są tylko takie tam drobiazgi, natomiast te trzy młodzieżówki to były świetne książki ale no one też jakoś... Tam taką dość istotną postacią był Emat już w Przebudzeniu Mocy, Major Emat To jest taki siwy koleś z dłuższymi włosami, z brodą. On się pojawia w tej bazie, wypowiada tam może z jedno czy dwa zdania. No to on był taką dość ważną postacią w tych książkach. O, natomiast w końcu i początku główny bohater, nastolatek wówczas w Przebudzeniu Mocy jest jednym z pilotów. To jest ten taki grubas, który grał w Heroesach, który grał w, w pilocie Losta, ale tak naprawdę te książki to nie jest coś, co nie wiem, musisz przeczytać, żeby zrozumieć, bo, bo tak naprawdę tam nic nie ma. I, I jeszcze kontynuując myśl, wydaje mi się, że niestety przez następne lata to tak będzie wyglądać. No bo już nawet pomijając fakt, że Disney za bardzo nie może obudowywać teraz tego filmu, to, to tak naprawdę moim zdaniem nie ma czym bo no, minęło 30 lat, ale przez te 30 lat yy, pff, no co się mogło wydarzyć Wiesz, w starym rozszerzonym uniwersum przez te 30 lat to były pewnie ze kilka wojen, inwazja nowej rasy spoza galaktyki. No tutaj już wiemy, że to się nie wydarzyło. Przez te 30 lat tak naprawdę prawie nic się nie wydarzyło. Nie wiem, teraz na przykład zapowiedzieli serię Poe Dameron, która będzie jakoś tam obudowywać. Ona będzie właśnie nam mówić o tej postaci. I to jest taka postać, którą właśnie, która jest zrobiona jakby pod rozszerzonym uniwersum, bo nawet w samym filmie on ma bardzo duże luki. Mam nadzieję, że rozbudują postać y, Lorsanteka, czyli tego bohatera, którego grał, którego grał Max von Sydow, który się tam pojawiał na, na, na początku tak no, w zasadzie dosyć dziwnie Takie rozczarowanie jednak no bo bo, bo taki aktor, a, a tak naprawdę pojawia się na początku i to wszystko. I mam nadzieję, że to rozbudują. Mogą rozbudować ten wątek mapy, mogą, roz, mogą nam opowiedzieć, wiesz, co się wydarzyło z tym zakonem Luka, ale tak naprawdę my to wiemy. No, no to jedynie nam to mogą pokazać. Nie wiem, wydaje mi się, że, że to nie będzie dobry okres dla fanów rozszerzonego uniwersum na razie przez najbliższe lata. Czyli, czyli rozumiem, że jakby same te książki, które no, trochę szum nie były zapowiadane właśnie jako coś, co jakby miało przygotowywać fanów na, na nowy film, to rozumiem, że jakby pod tym kątem to jakby jakichś wielkich oczekiwań nie miałeś jakby po ich lekturze z, związanych z filmem. To była taka bardziej zabawa. Przecież większość z tych książek to były nawet jakieś tam, nie wiem, dla dzieci takie. Odszukaj tam droida albo, nie wiem, złóż sobie droida z wyciętych fragmentów i po prostu był BB-8 albo coś. Albo, nie wiem, tam w tym mieczu Jedi, w tej młodzieżówce dość istotną rolę odgrywa taki łowca nagród i on gdzieś tam miga w przebudzeniu mocy. Już nawet dostał swoje imię i nazwisko Sarko Plank. On gdzieś tam na dżakusie pojawia w tle, no, ale to są właśnie tylko tego typu smaczki. Jasne. Nie? To powiedz mi teraz tak jeszcze pod kątem oczekiwań, jak to, jeżeli o ciebie w, w, chodzi, wyglądało z punktu widzenia reżysera, który dostał jakby tą markę do jakiegoś tam wskrzeszenia, można powiedzieć, czyli J.J. Abramsa oraz tego, że to jest pierwszy film od Disneya i pierwszy film po kasacji kanonu, bo Wydaje mi się, że to jednak właśnie z punktu widzenia takiego wieloletniego fana, człowieka, który gdzieś tam siedział w tym uniwersum rozszerzonym też, no to, to tutaj i osoba Abramsa i właśnie to, że jakby jednak to jest trochę nowy świat z punktu widzenia właśnie tych, tych starych fanów, no, no to wydaje mi się, że te oczekiwania pewnie troszeczkę inaczej u Ciebie wyglądały niż u takiego przeciętnego widza. Znaczy, hmm, ja jak w momencie jak ogłosili, że będą robić epizody, to ja oszalałem i to, i to już wtedy Wiesz, pierwsza informacja, że będą znów wiezny Wojny w kinach, to ja już byłem kupiony, już zwariowałem, już po prostu był, był szał. A później jedne informacje przyjmowałem lepiej i inne gorzej. J.J. Abramsa, ja znałem tak naprawdę średnio jego twórczość w momencie, gdy ogłoszono, że on będzie reżyserem i wtedy sobie obejrzałem chyba wszystkie filmy jego, które miałem zaległe i byłem, okej, okay. wiesz, Super 8 mi się z... Bardzo podobało. Star Treka, ja, ja się zawsze odbijałem całe życie od Star Treka. Nie byłem nigdy jakimś fanem. Także w momencie, jak obejrzałem te jego filmy, które są bardzo niestar trekowe, a, a, a raczej bardziej gwiezdnowojenne, to, to mnie się spodobały. Fakt, że w tej chwili już od, od nie wiem, od roku, od dwóch jadę tak powolutku sobie z maratonem oryginalnej serii Star Treka, mam w planie, jeżeli życia mi starczy obejrzeć wszystkie seriale, jakie powstały i, i powiedzmy w momencie, jak już się wbiłem w, ten, w, ten, w tego prawdziwego Treka, no to, no to już wiem, dlaczego fani Star Treka tak... Narzekają tak po prostu jakby Nie, nie bardzo filmy. chyba lubili Abramsa za to, co on zrobił, bo na przykład w tym momencie, jak się pojawił trailer trzeciego Star Treka, no to, to, to ja już tak pat, pat, patrzałem na to i tak... Za bardzo nie wiedziałem, co to jest, co ja oglądam. Ale ja, ja się cieszyłem. W momencie jak, jak ogłosili, że, że on będzie to robił, się cieszyłem. Obawiałem się tylko, żeby wiesz, żeby właśnie nikt nie wpadł na pomysł zrobienia czegoś takiego, jak, jak on zrobił w pierwszym Star Treku, czyli zresetowania jakby tych wcześniejszych epizodów i, i, i ruszenia z jakąś taką równoległą linią, bo równie dobrze mogli coś takiego zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o kasację kanonu, no to to zabolało, no to zabolało, ale to był. To był oczywisty ruch, no, tego się można było spodziewać. No przecież to było ile? 150-200 książek yy, zapełniających od kilku tysięcy lat, w kilkudziesięciu tysięcy, nawet lat wstecz, do y, tam stu iluś w przód, łącznie z komiksami, a tych komiksów to było kilkaset. No, to jest oczywiste, że, że jeżeli kupili prawa, to wyzerują i będą wydawać od nowa. no To, to jest oczywiste. To troszeczkę zabolało, bo ja, wiesz, książki dochodziły do 40, tam 44 roku po Nowej Nadziei. I jak ogłosili, że powstaną te filmy, to ja już się poderałem, że to jest teraz idealny moment, żeby wiesz wstrzymać te książki, dać jeszcze tam powiedzmy dziesięcioletni margines i tutaj walnąć film, tam nie wiem, 50 parę lat po Nowej Nadziei. To by było do kupienia, bo ci aktorzy wyglądają, jakby byli 50 parę lat, to, to, to jest do kupienia. A wiesz, a zawsze by był ten dziesięcioletni margines, że nie wiadomo, co się wydarzyło w tym okresie i że dałoby się to wszystko posklejać i zachować. No jak skasowali, no było mi, było mi przykro, ale, ale się z tym pogodziłem, bo wielu do dziś się nie pogodziło i teraz po prostu wchodząc na jakieś fora, czy wiesz, czytając komentarze pod niosami, to się to tak źle czyta, bo ten fandom jest tak teraz podzielony, tak źle nie było chyba po, po po, wiesz, po epizodach nowych epizodach 1-3 aż, aż takiego podziału nie było jak teraz teraz to po prostu jest dwa skrajne obozy i, i nieważne jaki news jest o nowych rzeczach, to jest tylko plucie na siebie i ci uwielb z uwielbieniem wpatrzeni w legendy a, a tam ci w nowe rzeczy i, i, to, aż się nie chce wypowiadać, tak naprawdę w, w tych miejscach też, też tego nie czynię ale ja na przykład mam zamiar wiesz, przeczytać, bo, bo ja mam jeszcze bardzo dużo książek zaległych ze starego kanonu, tylko po prostu teraz tyle się dzieje, że, że jakoś przez ostatnie miesiące to nie zabrałem się za żadną z tych starych książek, bo ciągle jest coś do czytania, ciągle jest coś do oglądania. Widzisz, to w zasadzie myślałem, że trochę poza oczywistym entuzjazmem, że robią nowe filmy, to to, że troszeczkę z większym niepokojem jakby czekałeś jakby na samo przebudzenie mocy, a tak na dobrą sprawę to wyjdzie, że ja miałem chyba więcej trochę obaw, bo ja oczywiście też czekałem jak na przysłowiową gwiazdkę na, na nowy epizod, natomiast właśnie osoba Abramsa nie do końca jakby mnie przekonywała. Czyli inaczej, ja, ja może nie tyle, że nie mam jakby w, miałem w stosunku do niego jakieś obawy, co jakby troszeczkę się spodziewałem, czy to nie jest Nazwisko takie powiedziałbym, nazbyt bezpieczne w tym sensie, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem Abramsa. Jakby w momencie, kiedy się pojawiła informacja, że on będzie robił Nowe Gwiezdne Wojny, to ja w zasadzie widziałem chyba wszystkie filmy, w których on jakoś tam maczał palce. I paradoksalnie filmem, który wspominam najlepiej, to był, to był film, który on tylko chyba produkował, czyli Cloverfield, a tak na dobrą sprawę z tych rzeczy, które on autorsko jakby jakoś tam robił, czyli właśnie czy nowe Star Treki, czy, czy Super 8, czy Mission Impossible 3, to dla mnie to są wszystko takie filmy, poprawne. Filmy, na których się po prostu jakoś tam dobrze człowiek bawi w trakcie seansu, ale to po prostu nic mi nie zostaje po nich w głowie. To, to jest po prostu kino takie produktowe, o tak, takiego słowa brzydkiego użyję. Nie wiem, czy, czy jakby rozumiesz, o co mi chodzi, że, że po prostu ona jest na tyle bezpieczne, że, że po prostu się będzie podobało szerokiemu odbiorcy, trochę nawiązuje no. do, do kina nowej przygody, trochę flirtuje z takimi przygotówkami właśnie, które kręcił w tamtym okresie chociażby Spielberg, w którego przez Abrams jest zapatrzony I, i to jest tak, że też patrząc chociażby właśnie na to, co on zrobił ze Star Trekiem, no to ja zacząłem się obawiać, czy, czy po prostu nie będzie, te, czy nie będą te nowe Gwiezdne Wojny takim po prostu no, pójściem delikatnie na łatwiznę i że dostaniemy kontynuację taką powiedziałbym w miarę w miarę prostą i w miarę bezpieczną z punktu widzenia widzów. Czyli, że właśnie będzie dużo starej gwardii. I dostaliśmy coś takiego. I dostaliśmy nie? trochę coś takiego i właśnie dlatego, dlatego ja jakby post factum to właśnie stwierdziłem, że, że jednak te moje obawy trochę były słuszne, bo ja tak od razu uprzedzając to no to jest rzecz, która mi się nie do końca podoba w tym filmie i to ja bym nie chciał tutaj rozmawiać o tym, co, co tak dużo osób gada i, i, i, i, i tak dużo dyskusji jest na ten temat, że, że w zasadzie to dostaliśmy remake Nowej Nadziei, bo to nawet nie jest dla mnie jakby samo w sobie złe, bo... bo... Wydaje mi się, że z punktu widzenia właśnie Disneya, to, to też jest poniekąd taki ruch, którego można się było spodziewać, no bo trudno jest założyć, że, że robi się film tylko i wyłącznie dla starych fanów, którzy znają filmy, już pomijam nawet o, o rozszerzonym uniwersum, ale, ale którzy dobrze znają na przykład poprzednie filmy, tylko to musi być jakby takie dzieło, które się będzie broniło jakoś tam autonomicznie, że, że nie wiem, że pójdą starzy fani nie wiem, ze swoimi dziećmi chociażby i i, i te dzieciaki nie, nie znając jakby całego bagażu, który te poprzednie sześć epizodów za sobą niesie, jakoś będą w stanie jakby łyknąć całą tą historię i będą się dobrze, dobrze bawić. Natomiast z tego punktu widzenia to właśnie ja, ja miałem obawy co do Abramsa i Paradoksalnie to powiem szczerze, że na przykład z punktu widzenia właśnie rozwiązań fabularnych, które tutaj dostaliśmy i chociażby dostaliśmy w tej nowej, starej trylogii, czyli jakby tych prequelach Lukasa, to mimo, że prequele mają całe mnóstwo wad i, i chociażby nawet z punktu widzenia takiego stricte technicznego one się słabo starzeją, tak jak je powtarzałem teraz właśnie przed przebudzeniem mocy. to Na przykład no. fabularnie zdecydowanie bardziej mi się podobało to co, to, co Lukas tam próbował zrobić niż to, co dostajemy tutaj, bo, bo tutaj jakby tak przychodząc do takich krótkich, ogólnych wrażeń, zanim przejdziemy do szczegółów, to właśnie... To, to było dla mnie taki podstawowy problem, że ja w trakcie seansu bawiłem się naprawdę wyśmienicie i po prostu jak dziecko i chłonąłem całą tą akcję i, i wszystkie wydarzenia i, i co i rusz, y, miałem uśmiech szeroko na twarzy, nie wiem, czy to na widok właśnie kogoś ze starej ekipy, czy, czy na, na przykład na widok jakiejś tam sceny, która gdzieś tam nawiązywała, czy do starych filmów, no, czy po prostu jakby czerpałem przyjemność jakby chociażby nawet z nowych bohaterów i, i, i perpetii, które y, przyszło im przeżywać. Natomiast jakby cały czas z tyłu głowy właśnie miałem takie wrażenie, że od strony fabularnej to jest słabo rozpisany film i, i po prostu jakaś ta historia mi się wydawała taka nazbyt mocno przygotówkowa, i mimo, że nawet my mamy jakby parę takich dramatycznych momentów, to, to w zasadzie bardzo szybko po sensie, jak już wiesz, ta adrenalina pierwsza i to zadowolenie mi opadło, to, to właśnie dużo wątpliwości mi się w głowie pojawiło. No, a to, a to powiedz właśnie, co prawda, to trudno pewnie po siedmiu seansach mówić o, o jakichś o ogólnych wrażeniach na temat filmu, ale to jak to u Ciebie, jak to u ciebie wypadło, właśnie już jakby ale po, nie, po seansie? Nie, nie. To wcale nie jest trudno, bo, bo ja mam w zasadzie identyczne zdanie jak Ty. Przy czym ja, jeszcze wracając do tego, czego oczekiwałem, to ja bardziej oczekiwałem samej frajdy ja, wiesz, y, się cieszyłem że znów Gwiezdne Wojny będą w kinie że, że znów, wiesz, usiądę w zasadzie w zasadzie premierowo to nawet pierwszy raz usiądę i zobaczę te żółte napisy odpływające, bo ja prequele zbojkotowałem w w tamtych czasach całkowicie i nie poszedłem na nie do kina. No, widziałem powrót Jedi w kinie jako dzieciak, ale to nie premierowo, raczej tylko musiało trochę później lecieć, w latach 80. do, do, do mnie, do miasta musiało dotrzeć. Ale to był taki pierwszy raz, gdzie wiesz, świadomie, jako już taki mega fan, nagle dostałem coś, co przez lata mówiono mi, że nie będzie tego, że już nie będzie nigdy epizodów kinowych. I nagle coś takiego dostałem i wiesz, chodzi o to, że sama ta frajda, wiesz, że w zasadzie wszędzie były Gwiezdne Wojny, gdzie się nie poszło. Mnie to jara. Mnie to tak cieszy, jak idę, nie wiem, do Biedronki i widzę szampon z Gwiezdnymi Wojnami i widzę jakieś tam, nie wiem, czekoladki z Gwiezdnymi Wojnami i inne cuda. Są ludzie, którzy, którzy, tego nie lubią. Ja to lubię. Ja zawsze mówiłem, że chciałbym chociaż na miastkę tego poczuć w kingowym klimacie, gdyby, nie wiem, ktoś zrobił właśnie jakiś hit kinowy na podstawie Mrocznej Wieży i, i wiesz, żeby miał jakieś tazosy w chipsach czy, czy, szklaneczki w Nutelli z Rolandem. I byłbym, byłbym po prostu przeszczęśliwym człowiekiem wtedy, chociaż zazwyczaj inni się pukają w głowę, jak o tym mówię. I ja idąc do kina, tak naprawdę chciałem tylko, żebym się nie zawiódł, że, ale nie zawiódł, wiesz, na tej zasadzie, żeby ten film nie okazał się kupą. Żebym się tylko i wyłącznie dobrze bawił. No i się bawiłem doskonale, się bawiłem wyśmienicie na, na premierze, ale zgadzam się, że to był taki film, że wystarczyło potem usiąść z ludźmi i chwilę pogadać i no i kurczej to, to się nie klei, to nie gra, a to tak do końca też takie, takie trochę za proste i tak dalej. I zgadzam się, że że po sensie przebudzenia mocy ja troszeczkę inaczej spojrzałem na na prequel na epizody 1 3 i, i to, nie jest też, to nie jest opinia odosobniona bo dużo ludzi zaczęło się tak trochę lepiej wypowiadać o o tamtych epizodach pomimo że one miały wad po prostu mnóstwo to to jakoś tak nie wiem budowało jakąś historię nawet jeśli ona była y, głupia to to nie wiem, miały, miały w sobie no znacznie więcej, właśnie fabuły, roz, rozbudowywały świat, i tak dalej, i tak dalej. To, to ja powiem ciśniesie, na przykład z mojego punktu widzenia, jak to wygląda, że ja najbardziej, jakby doceniłem, ale to w zasadzie to mi się też podobało nawet przy pierwszym seansie prequeli, że, że nawet jeżeli ja widzę, że nie do końca właśnie Lukasowi udało się rozpisać tę historię tak, jak on sobie zaplanował chyba sam, bo myślę, że on ma świadomość tego, że to nie do końca wyszło, to właśnie sam rozmach jakby tej opowieści, czyli to, że zostało pokazane pewne machinacje polityczne na przykład, jakieś rozbudowa republiki, wiesz, całe to przemiana Anakina i tak dalej, i tak dalej, to według mnie to było bardzo fajne, bo wiadomo, że to są rzeczy takie trochę nudnawe i, i przecież to na przykład z tego punktu widzenia wiele osób krytykuje właśnie prequelę jako takie przegadane i dosyć statyczne w sumie w wielu miejscach, ale paradoksalnie to jest tak, że wydaje mi się, że to właśnie wzbogacało świat i udało się w prequelach zrobić coś, coś bardzo fajnego moim zdaniem, czyli to, że wiesz, że znając na przykład jakby stan, zastany jakby w starej, w starej trylogii i tak na dobrą sprawę wiedząc jakie, te, jakie są losy tych postaci, które no tutaj śledzimy, no wiesz, du dużo, dużo wcześniej, to tak na dobrą sprawę śledziło się te losy z zainteresowaniem. Nawet jeżeli na przykład nie wiem, Hayden Christiansen jako Anakin wszystkich wkurzał, to, to i tak po prostu gdzieś tam wydaje mi się, że ta historia była no... Y z potencjałem dużym. No mówię, nie do końca pewnie wykorzystanym, ale właśnie mówię, to mi się szalenie podobało właśnie, że, że nie dostaliśmy tylko takich prostych przygodówek, jak jak moglibyśmy dostać, tylko dostaliśmy właśnie w sumie opowieść taką troszeczkę rozpisaną z większym rozmachem właśnie nie, nie do końca rozumianym jako wiesz, wybuchy, akcja i, i wielkie bitwy, <śmiech> tylko, ja tylko po prostu jakby właśnie pokazanie tego wszystkiego od strony bardziej, nie wiem, takiej em emocjonalnej rozpisania właśnie całego tego świata, bo to fajnie zadziałało, bo to w sumie w starej trilogii to była taka ciekawa rzecz, że udało się przecież ludzi wrzucić w zupełnie nowy świat, gdzie wszyscy mieli świadomość, że, że ta galaktyka jest rozległa i że tam się dzieje Wiele jakby na obrzeżach. Jest dużo tych planet, jest Republika, jest Imperium i mimo, że jakby nie dostawaliśmy tam informacji wprost, jak na przykład to, to wszystko funkcjonuje, to właśnie zostało to na tyle podane, że, że obudziło to w ludziach ciekawość tego, co tam się dzieje. No i, i prequela jakby częściowo tą ciekawość wydaje mi się, że z, zaspokajały. I, i mówię, to, to jest fajna rzecz, która właśnie... Wracając znowu do, do przebudzenia mocy, właśnie mi się wydaje, że nie do końca tutaj została wykorzystana, bo ja bym nie chciał przejść do narzekania najpierw, tylko jeszcze się skupić na pozytywach, ale to właśnie mhm. uwag do, do między innymi właśnie do tej takiej warstwy społeczno-politycznej, którą zastajemy tutaj w przebudzeniu mocy, to ja mam jakby najwięcej na no, no jakichś takich no problematycznych rzeczy, o tak bym powiedział. Nie? Mhm. Znaczy, prequele dawały ogromne pole do popisu właśnie na rozbudowę tego świata. Może samo Mroczne Widmo jeszcze nie aż tak, chociaż, chociaż też pokazywało ogrom tego, ale już Atak Klonów, który jest dla mnie koszmarnym filmem, naprawdę najgorszym filmem gwiezdnowojennym. No to chyba z wszyscy, 7, wszyscy są, jakie... są chyba zgodni. I, istnieją. No to wiesz, no to kończył się ciekawie z punktu widzenia rozszerzonego uniwersum, bo kończył się rozpoczęciem wojny, gdzie kolejny epizod zaczynał się zakończeniem tej wojny i, i mieliśmy, no, szalone, ogromne pole do, do popisu, nie? Jak, to, jak to rozbudować. A tutaj pomimo, że ja naprawdę bardzo lubię Przebudzenie Mocy, to to jest tak jak, tak jak się obawiałeś okrutnie bezpieczny film. To jest zrobione tak, żeby się spodobało wszystkim, jest dużo, dużo akcji, jest dużo biegania, jest dużo strzelania, jest, jest sporo humoru, jest tak fajnie, przygodowo, się to fajnie ogląda, jest dużo, dobrze jest rozłożone te elementy, gdzie pojawia się stara gwardia, żeby przez cały film były takie momenty wejścia na scenę tych starych bohaterów i to się ogląda dobrze, ale, ale, ale sam film na chwilę obecną... Trudno wręcz go indywidualnie ocenić, ja bym powiedział. No a do tego nie daje jakiegoś na razie ogromnego pola do popisu, żeby to rozbudowywać tak naprawdę. I to nie tylko sam film, ale według mnie te 30 lat, które tak jak powiedziałem na początku, które dzielą szóstkę i, i siódemkę, tam się prawie, tam, to, to, tam się nic nie mogło wydarzyć, zbyt wiele. No, no ale to ale, dokładnie. No, pozytywy, pozytywy. Z, z, Zanim zaczniemy narzekać, to, to właśnie do pozytywów, to, to powiedz... Jakby co, co ci się najbardziej jakby podobało, właśnie jeżeli chodzi o, o samo przebudzenie mocy, bo no takich elementów fajnych jest, jest tu dużo, i, i bez, bezdyskusyjnie jest wiele, wiele rzeczy, które się tutaj po prostu fantastycznie udały. To co, co, co ciebie jakby najbardziej tak kupiło i, i z czego czerpałeś największą frajdę? Powiedzieliśmy, że prequele miały tam wiele do zaoferowania, ale prequele nie miały postaci. Te postacie były drętwę, nudne, źle zagrane w większości. Natomiast nowy epizod jak dla mnie pod tym kątem sprawdza się doskonale. W zasadzie chyba wszyscy, przynajmniej ci pierwszoplanowi, główni bohaterowie, którzy zostali wprowadzeni, są bardzo dobrzy. Rej kradnie ten film główna bohaterka kobieca. Kradnie ten film, nieważne czy jest sama, czy jest z u boku Hana Solo, to ona jest tutaj pierwszoplanową postacią i to cieszy, bo na jej barkach będzie spoczywać przyszłość tej marki i, i nawet jeśli mamy jakieś tam zastrzeżenia do przebudzenia mocy, to to cieszy, że wiesz, później jako trylogia, jak już powstanie całość, to bardzo możliwe, że zupełnie inaczej spojrzymy na ten film i, i to y, dużo lepiej ocenimy, ale pozostali pierwszoplanowi, podkreślam to bohaterowie, też się Sprawdzili, bo tak jak, tak jak przelała się fala hejtu na Johna Boyega, który gra tutaj fina, tak Finn dla mnie jest, jest bardzo fajną postacią, chociaż średnio widzę potencjał na, jakąś dalszą, na jakiś dalszy jego rozwój, ale, ale zobaczymy, może mnie zaskoczą czymś. Natomiast Po, no po jest na razie takim, taką postacią, która bardzo mało miała tutaj do odegrania w w tym filmie, ale mnie kupił od razu i chyba każdego kupił. To taki nowy będzie, nowy Han Solo, nowy yy, zawadiacki y, pilot y, ruchu oporu. Y, także, także mamy nową trójkę, która sprawdza się dobrze. Do czarnych charakterów... Pewnie bardziej przejdziemy przy minusach, bo, bo, bo tutaj. Chociaż ja akurat zaskakująco Kylo jest dla mnie fajną postacią. Ja bardzo lubię Kylo. Pozostałe czarne charaktery nie zagrały w tym filmie za dobrze. Natomiast, no, wiesz, z mojego punktu widzenia starego konia prawie 40-letniego, no to Stara Gwardia to, pff, to było to, co mnie kupowało w tym filmie. No, ten film, e... Był, tak jak powiedziałem, tak rozpisany, żeby, żeby zadowolić każdego i żeby zadowolić też takich starych koni jak, jak, jak ja, bo on tak naprawdę w zasadzie odcinał się prawie, że całkowicie od prequeli, ale każdy motyw pojawienia się starej postaci ze starych filmów no, no wiesz to, to, to, to, to nie świadczy o żadnym kunszcie reżysera czy kunszcie aktorów no to najprostszy sposób jak zagrać na emocjach, Nostalgia. No, bo pojawia się Han Solo na scenie i wszyscy o, Han Solo jest, pojawia się Sokół Milenium i, i każdy ma banana na reju. no to tak działa no. I, i tak to działało I, i to było dla mnie to było świetne. Jeżeli chodzi o nowych bohaterów to się zgodzę w stu procentach przede wszystkim, jeżeli chodzi o Ray, bo, bo dla mnie przebudzenie mocy bez tej postaci i też tego, jak została odegrana i poprowadzona tutaj przez cały film, no to to nie byłoby to samo i to jest świetna postać i ja też właśnie wyczekuję z niecierpliwością przede wszystkim na, na te dalsze odsłony, żeby zobaczyć co dalej jakby twórcy mają zaplanowane dla, dla tej postaci, ale, ale w ogóle właśnie ta nowa ekipa jest udana, chociaż dla mnie w ogóle jest dosyć zabawne to, że tak się cały czas mówi o tym właśnie, że mamy tą trójkę nowych postaci. Natomiast ja tak na dobrą sprawę to się zorientowałem, że Paul Dameron ma być właśnie takim nowym Hanem Solo pewnie. Post factum, jak, jak się dowiedziałem, że część internetu objęcia Paul Damerona pakuje fina jako wiesz, taki shipping na, na przyszłość. Ja, ja się ja się nie chcę wchodzić za mocno w ten temat, ale ja już po, po pierwszym sensie o tym rozmawiałem ze znajomymi, że, że tutaj będzie gejowski wątek. Zobaczymy, zobaczymy w przyszłości. Na czymś, to, to nawet nie chodzi o to właśnie, czy, czy twórcy jakby spełnią marzenia części internetu i to tak zrobią, tylko po prostu <śmiech> dla, mnie, dla mnie sam fakt, że ja się po prostu nie zorientowałem, że po Dameron tutaj ma jakąś większą rolę do odegrania, to pokazuje, jak w gruncie rzeczy on miał mikroskopijną rulkę w przebudzeniu mocy, bo, bo tak na dobrą sprawę to jakby po tym, jak on się pojawił na samym początku, to, to ja właśnie stwierdziłem o... Han Solo, tym bardziej, że tam jest takie podprowadzenie, że najlepszy pilot w galaktyce i, i przez ułamek sekundy to stwierdziłem, o, czyżby Han Solo nadal robił jako główny pilot rebelii, czy, czy republiki, no ale po, po, pokazał się po Dameron i myślałem właśnie, że on będzie tutaj odgrywał takie, no, wiodące czy pierwsze skrzypce, natomiast okazało się, że on w zasadzie tak na miał ile? Z dwie, trzy sceny i, i mówię, ja naprawdę jakoś nie odczułem, że tutaj on jest jednym z tej trójki, taki pełnoprawny. Natomiast właśnie ten duet Ray-Fin fajnie to grało i moim zdaniem właśnie te, te dwie postaci były nieźle rozpisane. Podobała mi się ich dynamika, podobało mi się właśnie to, jak oni względem siebie się, się zachowują. Naprawdę to, to zadziałało, natomiast mówię, no bezapelacyjnie Ray kradnie film i to jest właśnie Najlepszy dowód zresztą jest to, co ty wspomniałeś, że nieważne czy ona jest na ekranie sama, czy na przykład małboku hana solo, to i tak kradnie każdą scenę, no to, to już lepszego dowodu na to, że, że to się udało, to, to mieć nie można, no bo jednak ten czynnik w postaci nostalgii, no to umówmy się, że on był bardzo silny i bardzo eksploatowany tutaj właśnie, czyli, czyli też to co, to, co wspominasz właśnie, te, te pojawienia się starej gwardii i różnych elementów ze starych filmów, no to miało tak działać, nie? To, to nie czarujmy się, to, to było po prostu z wyrachowaniem zaplanowane i opatrzone właśnie na taki efekt, jak, jak, jak po prostu finalnie otrzymaliśmy, nie? Czyli, że, że za każdym razem, jak zobaczymy Hanna Solo, to, to wszyscy będziemy mieli uśmiechy na ustach. Co to jakby tych czarnych charakterów, to ja Ci powiem szczerze, że tak jak powiedziałeś, że, że przejdziemy do tych minusów, to ja właśnie już miałem się nie zgodzić, bo, bo w sumie wydaje mi się, że Kylo Ren, który też spotkał się przecież z falą niechęci, żeby nie powiedzieć hejtu w internecie, to, to, to nie jest zła postać. To trudno ją ocenić na razie jednoznacznie, bo, bo wydaje mi się, że to jest pewien pomysł zrobić takiego, taki czarny charakter trochę niejednoznaczny. Pytanie po prostu zasadnicze będzie, co, co z nim zrobią jakby w pozostałych filmach. I, i to jest też jakby już trochę uprzedzając to, to co chciałem też powiedzieć w, w dalszej części rozmowy, to, to wiesz, to, to właśnie też pokazuje, jak, jak trudno przebudzenie mocy pod wieloma względami ocenić autonomicznie jako autonomiczny film. No bo tutaj Kylo Ren może się okazać, że będzie postacią totalnie spieprzoną, że zrobią z niego właśnie płaczącą mamałygę, która po prostu nie wiem, w, w, zostanie po prostu zaraz zaciukana, mówiąc brutalnie w trakcie tego, jak będzie wypłakiwał się, że zabił tatusia, a mogą z niego zrobić postać taką z krwi kości, gdzie, gdzie to jakby niejednoznaczność i to, że on się gdzieś tam jakby waha pomiędzy ciemną a, a jasną stroną mocy, to, to może być fajnie poprowadzone. No, zobaczymy. Zobaczymy, natomiast ja powiem Ci szczerze, to co dla mnie było oprócz właśnie tych nowych postaci taką rzeczą najfajniejszą, to była strona taka stricte realizacyjna i techniczna, że, że tak powiem, bo ja podejrzewałem właśnie też Abramsa, że pod tym, pod tym względem on nie zawiedzie i po prostu tutaj było parę takich sekwencji, które po prostu zapewniły, że rękę z podłogi musiałem zbierać i tutaj mam na myśli głównie te sekwencje bitew, gdzie na przykład mieliśmy Wiesz, tą akcję, jak widzimy piechotę na jakby na pierwszym planie, a widzimy na przykład całą akcję z pilotami, z X-Wingami w powietrzu. No to, to, to się udało po prostu kapitalnie. Nie? To, jest, to jest coś, co wydaje mi się, że w takim mainstreamowym kinie, właśnie takim space operowym, to rzadko się zdarza, żeby to było tak, tak świetnie poprowadzone, bo po prostu tutaj te, te bitwy właśnie ze względu na to też, że one nie były do końca tak typowo poprowadzone i sfilmowane, no to, to po prostu oglądało się to z wypiekami na twarzy i to jest to jest coś, na co ja będę czekał na pewno w kolejnych odsłonach, bo, bo wydaje mi się, że takich elementów nie zabraknie i chciałbym, żeby właśnie twórcy utrzymali właśnie podobny, podobny sposób kręcenia, gdzie właśnie pokazują nam nie tylko jakby wiesz, ten Plan taki podstawowy, daleki, ale właśnie, że czasem potrafią zejść, nie wiem, na ziemię, pokazać jakąś jedną walkę albo, albo jakieś tam inne elementy, no to się sprawdziło wyśmienicie po prostu. No ja się z tym zgadzam, ale tak jak, wiesz, to cała akcja i to, i to zabójcze tempo tego filmu, no bo patrz, zauważ, że tutaj przez ten film to prawie cały czas oni biegają. No tak, tak, Jak myślisz tak, o starej tak, try tak. trylogii, nie o starej, jak myślisz o, o, o nowej, starej, ośrodkowej środkowej trylogii, to, to widzisz cały czas dwóch Jedi idących powoli korytarzem i rozmawiających ze sobą, albo stojących w świątyni Jedi, albo stojących w senacie i rozmawiających ze sobą, nie? Ludzie chodzą i gadają, albo ludzie stoją i gadają, albo ludzie siedzą i gadają. A tutaj cały czas się biega, to jest cały czas to ten tempo, ale no i ja się, do, ja się całkowicie zgadzam z tobą, jeżeli chodzi o realizację walk i realizację bitew i, i ogólnie o, o, o realizację pod kątem akcji, że to się ogląda świetnie, ale z drugiej strony realizacja filmu jest też dla mnie tutaj, znaczy realizacja, montaż jego. Tu jest za dużo rzeczy, się dzieje za szybko. Szczególnie to widać od połowy filmu i to, to jest dla mnie minus. Moim zdaniem ten film został za mocno pocięty, chociaż z niego niby wypadło coś o 20 minut, ale jak czytałem opisy tych wyciętych scen, to tam tylko kilka moim zdaniem były takich wartych y, wciśnięcia, ale y, no, tu się dzieje tak cholernie dużo, tak cholernie szybko. Y, już pomijam fakt, że od przypadku do przypadku, bo... bo to nie jest dla mnie jakiś wielki minus. Szczególnie, że niektóre rzeczy są wyjaśniane, no bo wiesz, na przykład oni wylatują z Jacku i w zasadzie od razu wpadają na Hana. Tak, tak, tak. Han to potem niby wyjaśnia, mówi, że nie, nie przez przypadek znalazłem sokoła, że ma, ma, ma namierzanie i nowy porządek też go znajdzie. No ale kurde, galaktyka jest gigantyczna, nie? nie da się w przestrzeni kosmicznej od razu wpaść na właściciela statku, no, rzecz tak nieprawdopodobna. I, I tu jest masa takich rzeczy, szczególnie dla mnie właśnie druga połowa, bo patrz, druga połowa ona nie tylko kopiuje z Nowej Nadziei, czy kopiuje, no nie tylko bazuje na Nowej Nadziei, ale tak naprawdę tam upchnięto również, tam upchnięto bardziej coś takiego, jak jest w Powrocie Jedi, bo w Nowej Nadziei masz tylko walkę w przestrzeni kosmicznej, a w Powrocie Jedi masz na trzech frontach, w przestrzeni kosmicznej, w, na planecie, i walka na miecze na Gwieździe Śmierci, nie? Tak, tak, tak. No. Przy czym w powrocie Jedi to, to, to się to, to się zaczyna w pierwszej połowie filmu. Cała ta końcowa akcja z Endorem. Wiesz, kończy się to coś na tatuin i się zaczyna i to trwa, nie wiem, z półtorej godziny, a tutaj to zostało rozpisane na jakieś 30 minut. I pod tym kątem, pomimo, że właśnie cała akcja i całe tempo jest z jednej strony plusem tego filmu, przynajmniej przy pierwszym obejrzeniu, bo po prostu patrzysz i cały czas, cały czas to w galopie coś się dzieje i to jest fajne, ale, ale potem jak zaczynasz tak se o tym myśleć, to tu jest to jest za szybko, za dużo i, i, za, i za dużo rzeczy jest niedopowiedzianych, no bo, bo kurczę, nie masz pokazanych takich scen jak, nie wiem, jak chociażby nawet jak Kylo opuszcza bazę Starkiller, Star nie? Ja się tutaj absolutnie zgadzam, bo wiesz, to nie chodziło mi nawet o to, że, że podobało mi się samo tempo, tylko podobało mi się, wiesz, jakby sposób realizacji tego, bo mam wrażenie, że tutaj nawet pod kątem niektórych ujęć, gdzie, gdzie wiesz, było, na przykład sceny tak z perspektywy kokpitu X-Winga albo z sceny, kiedy na przykład, wiesz, mówiąc kolokwialnie piechota obserwuje właśnie to, co się dzieje na niebie. To były takie ujęcia, których nie, nie widzieliśmy wcześniej w tego rodzaju kinie. Tylko wiesz, albo miałeś ten plan właśnie, że, że była pokazywana jakby trochę z perspektywy na przykład walka właśnie czy X-Wingów albo walka właśnie na planecie. Natomiast rzadko się zdarzało, że były łączone jakby te plany właśnie w tak fajny sposób. Natomiast ja myślę, że to możemy płynnie przejść właśnie do tego, co, co nie zagrało, bo wspominasz o tym, że, że tutaj jakby jest dużo niedopowiedzeń. Natomiast to ja bym chciał powiedzieć i, i trochę podyskutować z tobą odnośnie rzeczy, która jest dla mnie jakby największym problemem w tym filmie, czyli kompletna niedookreśloność i, i niejasność dla mnie sytuacji, jaką my zastajemy, jeżeli chodzi o całą tą scenę polityczną. Bo, bo wiesz, bo... W starej trylogii można powiedzieć, że to nie musiało być nijak wyjaśniane, bo było od razu powiedziane, dostajemy złe imperium, i jakieś tam rebeliantów, którzy z tym złym Imperium walczą, a wszystko to na zglisztach Republiki. Prequele właśnie próbowały to rozwinąć i, i obudować i, i przedstawić jakby jak do, do tego upadku i z utworzenia Imperium doszło i to moim zdaniem też działało. Natomiast tutaj ja mam potężny problem jakby ze zrozumieniem tego co tu się w zasadzie dzieje i, i dlaczego bo, bo wiesz, co? mamy 30 lat tak na dumną sprawę od teoretycznie zwycięskiej kampanii rebeliantów, a tutaj ja nawet nie wiem do końca jakby jak te strony są podzielone, bo tak, mamy tą, ten nowy porządek, który nie wiem jakim cudem zdążył się na tyle szybko odrodzić, że w zasadzie w momencie kiedy my go poznajemy w przebudzeniu mocy, to to, to już wygląda jak zaawansowane imperium z drugiej strony mamy rebeliantów, tak na dobrą sprawę, no bo, bo w zasadzie to chyba nawet z ekranu oni są też nazywani właśnie jako rebelia, gdzie nie za bardzo ja rozumiem, dlaczego jeszcze rebelia jest rebelią, skoro teoretycznie no, powinni powinni nie wiem, być albo flotą Republiki, albo, albo być po prostu jakby we władzach Republiki. Z trzeciej strony mamy Republikę, co do której w zasadzie nic nie wiadomo, poza tym, że zostaje zniszczona z, przez z, przy tą bazę Star Killer i, i wyparowuje, ale tak tak na sprawę to chyba jako taki po prostu wygodny, wygodny element, żeby się pozbyć jednego z graczy, ale po prostu no, dla mnie to jest, to jest rzecz, której ja kompletnie nie jestem w stanie ogarnąć i, i powiem ci szczerze, że mi to szalenie... W bezpośrednio po seansie właśnie, jak mi ta adrenalina zeszła, mi to za, zaczęło przeszkadzać, bo, bo po prostu stwierdziłem, że, że tak nie wiem, czy tutaj właśnie nie jest problem taki, że, że zbyt dużo twórcy jakby pozostawili jakby w, wiesz, w niedopowiedzeniu I, i właśnie to, że zostały skopiowane wątki z Nowej Nadziei, czy na przykład właśnie z powrotu Jedi mi mniej przeszkadza, niż to, że zostały skopiowane tak dosyć bezmyślnie, mam wrażenie. No, no i to Mówię, mi to mocno przeszkadza i właśnie trochę, jakby w, odpowiedziałeś mi na samym początku, mówiąc, czy, czy w książkach chociażby na przykład coś z tego dostajemy, że nie dostajemy. Ale ja teraz do książek troszeczkę nawiążę jeszcze, bo, bo to. Odrobinę może tak. Zacznijmy od tego, że mi też to, mnie też to bardzo mocno przeszkadzało i nadal przeszkadza. To po pierwsze. Po drugie, trochę to jest moim zdaniem przedstawione jednak w skali mikro, patrząc na, na skalę galaktyczną. No bo okej, okay, ten nowy porządek jest rozwinięty do nie wiadomo teoretycznie jakich rozmiarów, ale tak naprawdę oni mają jeden niszczyciel z tego, co wiemy na chwilę obecną, Jakąś tam, w, w, jakąś tam, wiesz, no, odpowiednią ilość myśliwców i tak dalej. I, I żyją sobie na chwilę obecną na jednej planecie, która nie wiadomo jakim cudem bez wiedzy reszty galaktyki została przerobiona na nie wiadomo jak działającą broń. Nowa Republika to jest teoretycznie pięć planet, a praktycznie to jest chyba jedna planeta i cztery księżyce, ale nie jestem tak na 100% pewien, bo ona jest jakoś mobilna, ta, teraz ta Nowa Republika yy, i ma siedziby... W, to, to, to, to, to, to, ja, ja teraz czytam... Yy... Słownik ilustrowany Przebudzenia Mocy, który wyszedł niedawno i, i tutaj kilka takich rzeczy, kilka takich drobiazgów znalazłem, ale to, to, to nie jest coś, co moim zdaniem jakoś szalenie mocno to wyjaśnia. No i ta Republika, ta Nowa Republika jest okrutnie malutka, no. a, a, a Ruch Oporu to jest coś, co... No co, ja się zgadzam. To jest bez sensu. No to jest rebelia, tak naprawdę. Ale bo, jak mi się wydaje, jak to teraz będzie wyglądać? Bo w końcu i początku mamy takie tam pierwsze wielkie posiedzenie y, opisywane fragmentami i tam y, szefowa przewodnicząca nowej Republiki, czyli Monmotma, y, sugeruje, że chce y, Odmilitaryzować, Nie wiem, czy jest takie słowo. Zdemil zdemilitaryzować. No, no, zdemilitaryzować nową republikę. Czyli ona ma, wiesz, wielkie, wzniosłe ideały, wywalczyli pokój i chce, żeby teraz ten pokój panował w galaktyce, a, a, a żeby nie przy pomocy wojska. I tam nawet pada, że rocznie będą ograniczać wojsko o ileś tam procent, a że zostanie tam, nie wiem, 10% tego wojska, które mają na chwilę obecną. Tam inni mówią, że nie, no przecież to jest głupota, ona, że nie, tak będziemy robić. I tak mi się wydaje, że, że w tym kierunku to będzie szło, że oni po, podpiszą jakiś pakt z Imperium, z tymi niedobitkami Imperium, będą tam się demilitaryzować, ale część Imperium gdzieś tam właśnie powoła ten nowy porządek, natomiast ruch oporu to jest coś, czym dowodzi księżniczka Leja, teraz generał Leja, i ona to chyba utworzyła właśnie dlatego, że ona sobie zdawała sprawę, że tam gdzieś powstaje ten nowy porządek, rośnie w siłę. Aczkolwiek to nadal nie ma większego sensu. No właśnie, bo to, to, to wiesz, to teoretycznie tak jak o tym mówisz, no to, to, to gdzieś tam można to jakoś tam poskładać, natomiast i tak jakby trudno mi to się układa w głowie po prostu, wiesz, bo to, to też mówimy o, o relatywnie krótkim okresie czasu i tak jak na przykład teraz wspominasz, że ta Nowa Republika to jest tam, nie wiem, pięć planet, to to też wydaje mi się takie trochę dziwne, no bo w to, to w tym momencie... no. Ja nie wiem, czy to było oznaczało, że po prostu każdy z układów, czy każda z planet rządzi się autonomicznie, tak na dobrą sprawę, czy, czy, czy jak mamy to rozumieć? No Nie wiem, zobaczymy w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Na... To, znaczy, to Znaczy tak, na pewno nie została zniszczona cała Nowa Republika, bo w sumie wcześniej stolicą Nowej Republiki też była jedna planeta, no Korusant, mhm. nie? I gdyby ktoś wysadził Korusant, to też by była ogromny cios dla Republiki, aczkolwiek no, nie została by ona zniszczona, cała flota Republiki byłaby gdzieś tam rozsiana po całej galaktyce. Przy czym nie wiemy, jak wielka ta flota teraz tej nowej republiki jest. Nie? Bo, bo nie sądzę, żeby teraz było tak, że w następnym epizodzie republiki już nie ma w ogóle. Nie, nie, no weź, bo to, ona, te, ona jest tylko rozsypana. Nie rozumiem, bo przecież nawet y, patrząc na obrady Senatu z prequeli, no to, to wiesz, to tam teoretycznie tych planet i układów to było mnóstwo. Ja to sobie zawsze zakładałem, że to była republika rozumiana, właśnie tak jak nam przedstawiały ją prequele, że to jest, wiesz, takie ciało polityczne, które gdzieś tam y, poza tymi zewnętrznymi rubieżami mitycznymi, to w zasadzie skupia jakoś tam w zasadzie wszystkie planety i wszystkie układy, które, które gdzieś tam w tej galaktyce się znajdują, nie? a tutaj to troszeczkę tak by wyglądało, jakby właśnie po tej wojnie właśnie pomiędzy rebelią a, a Nowym Imperium no to, to, że faktycznie ta republika to się odrodziła, ale odrodziła się w jakimś takim no, bardzo ograniczonym zakresie, a, a, a wiesz a na pozostałych planetach to każdy sobie rządzi i jak mu się podoba, no bo, bo na przykład tutaj co do tej siły rebelii, no to to raczej, też mi się wydaje, że oni są przecież pokazani jako właśnie takie, taka mała armia, przecież tam też to tych X-wingów tam nawet chyba pada, nie? że oni nie mają przecież jakiejś specjalnie właśnie wielkiej tej, tej floty i, i to wydaje mi się, że to też tutaj z tego punktu widzenia, no to to też będą musieli jakoś sobie z tym poradzić. No ale z drugiej strony skas skasowali większość porządek... nowego porządku, skasowali większość rebelii, więc... więc przy... Ciężko powiedzieć, czy większość, Ile ty, ilu ich tam wyleciało z tej bazy Starkiller, ilu ich tam stacjonowało, ale też ten nowy porządek, to też tak za bardzo nie wiem, jak on się rozwijał, no bo oni nie rekrutowali normalnych żołnierzy, nie klonowali ich, tylko e, porywali to też, A co, co, co też jest bez sensu, bo patrz, mamy 30 lat, a tak na dobrą sprawę, no tutaj Finn no, wygląda na dwadzieścia parę lat, co Oznaczało, że tak naprawdę sprawę ten nowy porządek, to w zasadzie pierwsze te porwania to musiał w zasadzie zrealizować, jak jeszcze ciało Darta Wejdera nie ostygło, no bo, no bo wiesz, żeby wyszkolić tych żołnierzy faktycznie porwanych, no to praktycznie biorąc, to wygląda tak, jakby no musieli to, to robić od razu, nie. A, a tym bardziej, no, że. jeszcze... No, film ma 23 lata według, według słownika. I, a, a on mówi, że to była jego pierwsza misja. No, no to, to czyli to wiesz, to musiałby, to, to dosłownie prawie, że to wiesz, parę lat dosłownie po powrocie po Jedi już musieli dosyć prężnie działać, żeby robić tego rodzaju rzeczy, a też ja patrząc z punktu widzenia właśnie tego, jak to wszystko poukładać w głowie, to, to mi jest też jakby dosyć ciężko, no bo zobacz, bo mamy na przykład w tym nowym porządku na przykład właśnie Kylo Ren'a jako jakąś tam szychę, nie o, o możliwościach czy o władzy Darta Wejdera, jakąś tam szychę, a przecież to też jest tak na dobrą sprawę nawet patrząc tylko z punktu widzenia jego wieku, no, gość młody, który jeszcze z, przez większość swojego życia był tam w tym zakonie Luka i dopiero nie wiem, po przejściu na ciemną stronę skierował się w stronę tego nowego porządku, co też to tak na dobrą sprawę z tego wynika, że musiał tą swoją pozycję w zakonie no, osiągnąć bardzo szybko, no bo, no bo wiesz, no, patrząc, że też ma tam 20 parę lat pewnie, no, no to wygląda na to, patrząc nawet z, te, z tych wizji, tam, które Ray ma, jak dotyka miecza, no, że to, to, się, to się wydarzyło, jak on w zasadzie był przecież no, też już jakoś tam ukształtowanym człowiekiem, nie jakimś tam dzieciakiem, nie? w tym sensie, że nie przeszedł na ciemną mm -hmm. stronę mocy właśnie za dzieciaka, tylko już wiesz, będąc nastolatkiem. A, a jeszcze w tle. No ale tam większość ich jest dziećmi. No, generał Hax też jest bardzo młody, a dowodzi nimi tam wszystkimi niemalże. No to tak wygląda, jakby to było tak, że ktoś, nie wiadomo kto, porwał dzieci i z nich stworzył nowy porządek. Zrobił im pranie mózgu, wyszkolił ich w taki sposób i, i to zarówno na tych oficerów, jak i jak i szturmowców I, i, i tak jakby oni teraz dopiero zaczęli działać, no bo skoro Finn mówi, że to była jego pierwsza misja i że nie zgodził się, by zabijać podczas swojej pierwszej misji, no to ja nie wiem, no to wcześniej to może mieli kilka kilka ataków. w tym. Ale z drugiej strony, wiesz, tylko że to mówię, to je jak się zaczyna o tym dyskutować, to to się jeszcze bardziej rozsypuje, no bo to z kolei skąd jakby ten nowy porządek ma taką złą sławę, bo przecież tam w, jak widzimy właśnie na przykład tą scenę w wiosce, no to wszyscy tam trzęsą się na samą, na samą myśl, że nadlatuje nowy porządek, a no to właśnie jakby przeczy jedno drugiemu, no bo ja też sobie tak tłumaczyłem, że być może oni zaczynają działać na poważniejszą skalę, no ale no to to z kolei no, nie ma podstaw ku temu, żeby aż tak takie przerażenie wywoływali. A poza tym no, mamy jeszcze tego Snowka, tak? On się chyba nazywa ten takim mm -hmm. no, no, nowy, nowy Palpatine I, i teraz pytanie właśnie skąd on się wziął jeszcze nie? no bo to też jest, nie wiem czy jakiekolwiek tropy gdzieś tam są rozsiane jakby co do, co do jego na przykład nie wiem czy pochodzenia czy, czy jakiejś genezy no bo to też jest na przykład interesujące, że nagle mamy postać, która nie była wspomniana przecież nigdzie w dotychczasowej historii no a tutaj dosyć szybko w, no, wyrósł na lidera pełną gębą, można powiedzieć. Nie? No na chwilę obecną nie wiemy nic. No, no, to jest coś, co będziemy oceniać za kilka lat, jak się skończy ta trylogia, bo na chwilę obecną to jest po prostu... Nawet nie wiadomo tak na dobrą sprawę, jak on wygląda. Bo no zgadza się, nie jest hologram. Tylko, tylko. widzimy jako giganta jak z, jakiego, jak z jakiegoś filmu superbohaterskiego i chyba każdemu kamień spadł z serca w momencie, gdy okazało się, że to hologram. Bo po prostu jak, jak na początku rozmawiałem z, tym, z tą gigantyczną postacią, to, to byłem przerażony, że. że, że Jego naturalne gabaryty będzie... to są tej. No, A pewnie okaże się, że to właśnie ktoś wielkości Golluma. Jestem, jestem niemal na 100% przekonany, że tak się okaże. To będzie jakiś wiesz, wielkości jody karzeł pokrzywiony. No Są różne teorie fanów, ale na chwilę obecną nie wiemy o nim nic. Ja mam nadzieję, że nawet jestem za tym, żeby się spełniła jedna z teorii, że jest to Darth Plegius, Pl Pl Pl czyli yy, mistrz Palpat, Tina, który, który niby tam potrafił pokonać śmierć, bo byłaby to taka klamra, która by zamknęła te wszystkie siedem filmów. Plus była kwestia Snowka, która z filmu została wycięta, ale on powiedział, że obserwował, że widział, jak rodziło się i umierało Imperium, czyli to by znaczyło, że, że jest to ktoś, kto żyje trochę dłużej niż pozostałe postaci. Mhm. No, I to by mógł być ktoś, kto właśnie był jeszcze, żył wcześniej i to by jakoś tam połączyło te filmy. Ja bym był za tym, żeby to jakoś tak się okazała taka potężniejsza postać, ale na chwilę obecną to sobie możemy gdybać jedynie i coś czuję, że jeszcze długo sobie będziemy gdybać. Natomiast skoro już jesteśmy przy tych złych, to może o Kylo jeszcze później coś wspomnę, ale mówiłem, że mam tutaj minusy, bo ogólnie ja uważam, że mm, tak jak już powiedzieliśmy, że cały ten, cały ten najwyższy porządek tak se jest zarysowany, to tak naprawdę te postacie, które tam się pojawiają, to one też jakoś się nie wybijają, szału nie robią. No dla mnie generał Hux... To jest postać po prostu przeokrutnie przerysowana. No taki generał z niego zrobili. No, ale, ale na chwilę obecną on mi nie podpasował. Natomiast jestem okrutnie zawiedziony Fuzzle. E, kapitan Fuzzle, no, no, tym która, była kreowana na, e, która była kreowana na, na takiego nowego Boba Fetta, na, na, na, na, na takiego jakiegoś, wiesz kogoś wielkiego, a tak naprawdę jej rola ogranicza się do powiedzenia kilku kwestii i, i do wyłączenia osłon i, i to wszystko. Yy, możliwe, że to wina właśnie też pocięcia filmu, nie mam pojęcia, no ale, ale po wyjściu z kina byłem akurat jej rolą bardzo yy, rozczarowany. No to, to z, ja się zgadzam w pełni, bo, bo to nawet patrząc, jak ona była wyeksponowana w materiałach wszystkich w, promocyjnych, no to, to ja się spodziewałem, że jednak jej rola będzie zdecydowanie wyższa. Ale tak przychodząc jeszcze właśnie do, do tego, co mnie zawiodło, to powiem Ci szczerze, że mam dwa problemy związane ze Starą Gwardią i największy z nich to się tyczy Hanna Solo i jest związany z tym, z całym tym wątkiem jakby przejścia właśnie na ciemną stronę mocy Kylo Lorena, bo bardzo mi się nie spodobało to, że właśnie w tym podejściu kopiuj w ze starej trylogii, twórcy sobie po prostu założyli, że Han Solo musi być starym Hanem Solo i po prostu zrobili to w najbardziej bezczelnie prosty sposób, jaki chyba można było zrobić, czyli wzięli, założyli, że po przejściu na ciemną stronę mocy syna Han Solo się pakuje i zaczyna wiesz, przemytniczy żywot, jakby ostatnie 30 lat się nie wydarzyło i tak jak jakby tutaj Harrison Ford się sprawdził, no bo umówmy się, on w ostatnich latach cały czas przecież gra, ale coraz częściej dało się słyszeć głosy, że on jedzie na autopilocie i te jego kreacje były takie sobie, a tutaj no naprawdę widać, że, że, że się postarał, jeżeli chodzi o, o odegranie Hanna Solo, to ten wątek uważam, że był bardzo źle poprowadzony i bardzo mi się to nie spodobało no bo, bo wiesz, jednak mieliśmy, jeżeli chodzi o Hanna Solo i, i Leje, no jednak wyraźnie. Przemianę jakby tych postaci i nawet ich relacji przez, przez całą starą trylogię i po prostu pójście w takim kierunku właśnie, że, że nie wiem, że dochodzi do jakiejś takiej krytycznej sytuacji i Han pierwsze co robi to zawija manatki i się ewakuuje no to, to, to wydaje mi się po prostu okrutnie, okrutnie słabe i też mało wiarygodne, no bo jednak no to, to nie jest ten Han Solo, którego poznaliśmy w kantynie, który myślał tylko o sobie i, i pilnował swojego tyłka, a tutaj w zasadzie jest sprowadzony do, do, dokładnie do tej samej postaci, co, co nawet jeszcze jest dopitnie pokazane właśnie w tej sekwencji, kiedy ci te dwie wrogie jakieś tam kasty, czy nie pamiętam jak one, jak one się tam nazywają, te dwa wrogie gangi się pojawiają i nagle się okazuje, że Han sprzedał jednym i drugim to samo i po prostu okrutnie mnie to zirytowało, nie wiem czy, czy tutaj... Jakby też miałeś jakieś uwagi co do tego, czy, czy tutaj lepiej mm. oceniasz to wszystko? Nie, ja lepiej, bo ja, ja po prostu zakładam, że to nie była jego pierwsza decyzja o spakowaniu się, tylko że to jest jakaś tam dłuższa historia i, i myślę, że to jest skutek jakichś tam wielu wydarzeń. To, że oni w końcu się rozeszli i, i on się spakował i on wrócił do swojego życia, ono do swojego... Nie wiem, to, ja to, to, wiesz, to jest cały czas gdybanie, nie? Nie wiemy, co tam się wydarzyło, rozbudują nam to kiedyś. Ale ja, ja tak cały czas na to patrzałem, że to nie była jego... Wiesz, że, że, nie, że syn przeszedł na ciemną stronę i, i to nie jest tak, że od razu się zatracili w tym, tylko tam jednak myślę, że walczyli ileś tam lat o, o niego, a, a to się wszystko nawarstwiało, nawarstwiało i w końcu wydaje mi się, że to jest taka naturalna też reakcja u ludzi, nie wiem, u małżeństw, że... Nie wiem, no ja to kupiłem, że ona wróciła do tego, co ona, w czym była najlepsza, on wrócił do tego, w czym on był najlepszy. No natomiast, wiesz, no w filmie nie mamy tego powiedzianego, ja sobie to mogę dopowiedzieć tylko. Samą postać Hannah Solo, tak jak powiedziałeś, ja kupiłem bardzo. Bo, bo uważam, że, że Harrison Ford zagrał go dobrze. Po pierwsze, właśnie zagrał starego człowieka, a nie tak jak na przykład w czwartym Indiana Jonesie, którego ja lubię ale tam on <grał>, grał postać młodą, która skacze, wywija fikołki, bije się i tak dalej. Tutaj on, tutaj on zagrał po prostu starego człowieka, tylko w jednej scenie wizualnie wygląda źle, w momencie, gdy ucieka przed tymi potworami na swoim statku, to, to, to, to raz, raz widać, że, że, to, że to tak <grał> można się uśmiechnąć. Natomiast samą postać kupowałem tak jak trzeba, a, a to, co mówisz, no ja, te, ja tego tak nie odebrałem na razie. No to widzisz, to być może po prostu jakiś mój problem, ale ja po prostu odniosłem właśnie wrażenie tak, że to tak trochę zostało poprowadzone, ale to, to być może tylko ja to tak odebrałem. I, i druga kwestia, z tym, że to, to nie jest tak, że ja mam z tym jakiś wielki problem, ale to jak oceniasz jakby ten zabieg fabularnie, że z luka zrobiono maggafina tak na dobrą sprawę, który, który znika, bo to jest tak, że... Z jednej strony to, to w sumie jakoś tam zadziałało, mi się wydaje i z punktu widzenia jakby fabuły to się sprawdziło, bo być może też by faktycznie mogło być tak, że jakby luk się pojawiał, nie wiem, gdzieś tam w połowie filmu czy cokolwiek takiego, to, to tej starej gwardii by mogło być za dużo i, i po prostu by zdominowali, zdominowali film. Natomiast tak jak, jakby samo rozwiązanie wydaje mi się spoko, to mam wątpliwości też co do tego właśnie jak to fabularnie wszystko zostanie uzasadnione bo tutaj znów patrząc właśnie na rozpisanie tej historii, no to tutaj się otwiera dużo niebezpiecznych luk Tą kwestię, kwestia mapy, kwestia zamrożonego r 2 d no. kwestia tego, że nie wiem ten nowy porządek, czy najwyższy porządek się zaczyna panoszyć a, a luk, nie wiem zajmuje się piciem herbaty na jakimś tam odległym księżycu i tak dalej, i tak dalej i tutaj jakby, jak się otworzy furtkę z wątpliwościami co do tego rozwiązania, to tutaj naprawdę też... No, no te wątpliwości się zaczynają mm -hmm. mnożyć prawie e że bez końca znaczy, z jednej strony to, to było dobrze rozegrane, bo ten film pokazuje nam historię, gdzie Jedi są mitami gdzie, gdzie Jedi są legendami teoretycznie jest to trochę dziwne, bo wcale tak dużo czasu nie upłynęło ale praktycznie, no to wiesz od, e, s, od e, ja e, w sumie w starej trilogii już 3, tak troszeczkę było tak przepraszam, no, że właśnie, w słowie. no właśnie, od epizodów 1-3 upłynęło już jakieś 50 lat od trzeciego epizodu, e, gdzie wyginęli w zasadzie prawie wszyscy Jedi. W, w starej trylogii, czyli w epizodach 4-6 e, niby wraca ten Jedi, niby tam są walki na miecze, ale tak naprawdę no, kto to widział, nie? E, z, z ludzi żyjących w całej galaktyce. A, a, a narodziły się już kolejne pokolenia. To są już, nie wiem, trzecie pokolenie, powiedzmy, czy drugie po... Po tych czasach, gdzie Jedi byli ogólnie widoczni w galaktyce, więc, więc to ok. I, i, I to mi pasowało, że ten luk się nie pojawia, bo, no bo jakby się pojawił, to, to by trzeba było zmienić trochę koncepcję. No, pojawia się koleś silnie władający mocą, kolejny koleś, chociaż. No, nie wiem, no nie wiem, no ale, ale to mi pasowało. Ale z drugiej strony zachowanie Luka mi bardziej nie pasuje, niż to, co Ty mówiłeś o Hanie Solo, bo tutaj dokładnie wiemy, że Luke poniósł klęskę próbował odrodzić zakon Jedi i mu nie wyszło i jego uczeń i syn jego siostry i jego przyjaciela czyli jego rodzina pozabijał mu wszystkich uczniów i, i wraz ze swoim nowym zakonem rycerzy Ren gdzieś tam uciekł. Natomiast reakcja Luka jest w tym momencie taka, że on zwiesza głowę i, i znika, i ucieka, i opuszcza galaktykę i pozwala, żeby w tym czasie odrodził się, odrodziło się Imperium, żeby y, jego siostrzeniec, przyłączył się jako odpowiednik Sita do tego nowego imperium, a on sobie siedzi gdzieś tam na wyspie i, i, i nic z tym nie robi, to to mi, to mi dużo bardziej nie pasowało. Nie, nie no, mi, mi to jakby te, też, tak jak wspomniałem zresztą, no, mi to nie pasuje, natomiast y, z punktu widzenia tego filmu, to wydaje mi się, że po prostu to jest tak, że m, przy założeniu, jakie chyba twórcy co do Luka poczynili, że on ma być pewnie takim nowym jodą gdzieś tam, no to no to po prostu inaczej pewnie się tego, tego rozegrać nie dało, no musieli go spakować no po prostu. No ale wiesz, edatycznie. ale nowy joda tam była czystka Jedi, rozkaz 66 Jedi ścigani po całej galaktyce joda musiał się ukryć yy, na Dagobah i tam, i tam przebywał i tam na takim wygnaniu musiał być ukryty, bo jakby się gdzieś ujawnił to wiesz, no cała galaktyka tak. By, była rządzona byłby, przez byłby Imperium, polowany. a tutaj nie, tutaj nie ma ani Imperium, ani yy, jest jakiś jego uczeń, który dopiero co się zbuntował, a on sobie u, ucieka i pozwala żeby to się odradzało. Tak, ja wiem, że oni chcą teraz zrobić z niego nowego joda. i w sumie pewnie ten epizod ósmy trochę będzie pod Imperium Kontratakuje, bo zarówno pewnie Ray będzie szkolona, jak i Kyle Ren, który, który wróci do Snowka i, i będzie kończył szkolenie i pod tym kątem poznamy dużo więcej, ale fabularnie mi się nie podobało to, że Luke się w taki sposób zachował. Natomiast mapa do Luka to, to na początku to w ogóle uważałem za idiotyzm. Teraz. Teraz to, trochę to bardziej rozumiem, ponieważ ta mapa to nie jest do Luka, tylko ta mapa to jest mapa, która prowadzi do pierwszej świątyni Jedi. I Han o tym wspomina, że, że przyjaciele sądzą, że Luke po, poleciał szukać pierwszej świątyni Jedi. Nie wiem po co, no ale poleciał. I ta mapa pewnie, ta mapa to nie jest, wiesz, mapa, którą ktoś dostawił z mapą, gdzie jest Luke Skywalker, tylko to jest mapa świątyni. do świątyni jest, Jedi. Jest. No tylko, że z tym wyciętym fragmentem, yy, fragmentem niezbadanym do, do tej pory przez nikogo, yy, do tego ta czerwona linia, która jest bez sensu, no bo, yy, no, bo skąd ona się tam wzięła? No. No. Czerwona linia, która prowadzi, to powinien być punkt nie? z zaznaczeniem świątyni, a nie czerwona linia. Przez całą galaktykę. Nie? No tak, takich głupotek tam jest dużo więcej. No i, i to, to, jest, to jest, mówię, to jest niestety, jakby podstawowa wada z, z mojego punktu widzenia, jeżeli chodzi właśnie o przebudzenie mocy, że tak jak euforia człowiekowi schodzi, i zaczyna się ten film jakby analizować i oceniać pod kątem jakby możliwych rozwiązań dalszych, fabularnych, no to niestety, tak jak wspominasz, tych głupotek jest dużo. I z tego punktu widzenia to ja ci powiem szczerze, że właśnie. Paradoksalnie to nawet ta przewidywalność jako, jako taka sama w sobie, czyli to, że dostaliśmy taki film jak się można było po Abram się spodziewać, to mnie mniej zabolała, a bardziej to, że zostało to tak jak w którymś momencie już wspomniałem, zrobione tak dosyć po prostu automatycznie i, i wydaje mi się, że właśnie tutaj niektóre rzeczy jak chociażby właśnie... Te twoje uwagi odnośnie Luka, no to właśnie z tego wynikają, że po prostu tutaj w dosyć prosty sposób ktoś sobie próbował rozpisać, jakby rolę starych postaci, jakby w, no, w, tej, w tej nowej, nadchodzącej trylogii. No i po prostu, jakby nie, nie patrząc, jakby na konsekwencje w skali makro, nie? Że, że tutaj po prostu coś nie, coś nie gra. Z drugiej strony wiesz, my nie wiemy na przykład, czy Luk nie oszalał. Nie, nie no nic nie, nie wiemy. Nie powiedział ani słowa. Znaczy, I to to, to to wiesz, to. Nie powiedział ani słowa, on tylko stoi i patrzy. Może się okazać, że on coś się z nim w ogóle na łbie coś się stało i dlatego opuścił wiesz, no, to, to pytanie, pytanie w, jakim, w jaką stronę twórcy będą szli i pytanie na ile jakby kolejna, kolejny film będzie odważ, odważniejszy od tego, no bo tutaj to wiesz to mówisz, mówisz o takim rozwiązaniu, które wydaje mi się no, dosyć powiedziałbym, kontrowersyjne pewnie z punktu widzenia wielu fanów, no ale to, to też jest jakby jeden z problemów właśnie tego, tego filmu, czyli to, że wiele rzeczy, no bardzo trudno ocenić jakby jednoznacznie, bo, bo tak na dobrą sprawę ten film jakby zostawia właśnie dużo, dużo różnego rodzaju pytań bez odpowiedzi, które powstają jakby ze wszystkich stron, no bo mamy jakby tutaj kwestie właśnie tego najwyższego porządku, mamy kwestię luka, mamy kwestię otwartą tak na dobrą sprawę co do Republiki, a tak na dobrą sprawę jest też przecież kwestia no, przez wielu podnoszona jako kluczowa, czyli kwestia tożsamości Rey i tej jej biegłości w mocy oraz walki i tego, jak w prosty sposób pokonuje Kylo Rena właśnie w trakcie walki na, na stalki Leże. I teraz jak to z Twojego punktu widzenia wygląda? Czy tutaj ta końcówka zawodzi, czy, czy to jest jakby coś, co, co, co, co, co, co, co Ci się podoba? to znaczy ja w ogóle miałem o Kylo Renie mówić i jakoś tak, tak nam płynnie szło że, że już do tego wątku nie wróciłem bo tak jak na początku chwaliłem nowych bohaterów to ja Kailo lubię po pierwsze podoba mi się strasznie wizualnie ta postać od, od, je, jego strój jego, jego miecz, uważam, że po prostu to poszarpane ostrze jest, jest kapitalne i t, t, t, taka dygresja, zaraz przejdę do tego o co pytałeś i, i podoba mi się też aktor, którego gra, bo to, było, to jest najbardziej krytykowane, że Kajlo zdejmuje maskę i nagle okazuje się, że tam jest zwykły koleś, młody koleś, a nie jakiś poszarpany wiesz, Freddy Krueger czy, czy, czy inne monstrum I, i, i to jest najbardziej krytykowana rzecz przez, przez takich zwykłych widzów w tym filmie. Natomiast, nie wiem, ja mam wrażenie, bo ja byłem na premierze w imax gdzie jednak na tej nocnej premierze, no to wiesz, że raczej masz fanów. Tam ja Z tej sali znałem Pewnie kilkadziesiąt osób, które przyjechało z całej Polski, I, i, i tam reakcje były zupełnie inne niż potem na kolejnych seansach. W momencie, gdy pojawiał się soku Milenium, no to było widać, że po prostu było słychać. To, to nie to, że ci ktoś przeszkadzał w sensie, ale było widać, że, że ludzie żywiołowo reagują. A w momencie, gdy Kyloren ściągnął pierwszy raz maskę, to nikt się nie śmiał, ani nikt, nikt nie wiem, nie zareagował jakoś. A, a, a później, wiesz, byłem na innych sansach i słyszałem, słyszałem masę reakcji takich. Negatywnych, wiesz, tak? takich. No, co to za pizduś i inne takie. Inna rzecz, że kurde, fani to po prostu wiedzieli, że kto go gra i wiedzieli, że on będzie bez maski, bo takie zdjęcia się pojawiały. Natomiast y, mi się ta postać podobała, bo, bo patrz, krytykuje się przebudzenie mocy za to, że kopiuje z Nowej Nadziei, ale w tym samym zdaniu ludzie krytykują Kylo Ren'a, że nie jest Nowym wejderem. Bo się przyzwyczaili, że wiesz, że przeciwnikiem to jest Darth Maul, Darth Sidious, Darth Vader i tak dalej, że to są wielcy groźni z a tutaj dostajemy takiego, takiego Bardziej ludzkiego szalonego, takiego no, roztrzęsionego, takiego nieprzewidywalnego, takiego mocno rozchwianego emocjonalnie nastolatka, który tak naprawdę nie wiem dlaczego to robi on, i my też jako widzowie nie wiemy bo on, wiemy, że on jest zapatrzony w swojego dziadka i to wszystko Wiesz, gdy, gdy Anakin przechodził na ciemną stronę, to może i było źle zagrane, ale miał tam jakieś, jakieś tam powiedzmy powody ku temu a na razie Ben Solo, czyli Kylo Ren, takich powodów nie ma ale mnie się na przykład nawet ta scena podobała w której on siedzi bez maski i rozmawia czy tam w masce wtedy siedział i rozmawiał z hełmem Dartha Weidera i mówił, że jest kuszony przez jasną stronę. To było fajne, bo to było odwrócenie tego, co jest, do tej pory było sensem Gwiezdnych Wojen, gdzie było mu powiedziane, że to ciemna strona jest tą, tą łatwiejszą, która kusi i że można zboczyć na ciemną ścieżkę, a tutaj koleś, który chce iść koniecznie tą ciemną drogą, on jest kuszony przez jasną stronę. I koleś, który chce koniecznie wyglądać jak Darth Vader, nie wygląda jak Darth Vader. Dla mnie to jest na razie doskonała baza do poprowadzenia dalej tej postaci. Tak jak ty powiedziałeś właśnie wtedy, i ja powinienem o tym wtedy wspomnieć, te, te można, będzie, będzie można spieprzyć na całej linii, ale na chwilę obecną ja, ja daję bardzo duży kredyt zaufania i, i, i, i uważam, że jest to jeden z lepszych punktów tego filmu. Natomiast miałem mówić o, o walce na koniec. Ja ją kupuję, ponieważ po pierwsze Kyle Lorenzo został bardzo silnie zraniony skuszy y, czubaki, a przez cały film nam przecież w, w wielokrotnie pokazywano, jaka ona to, jest. Mocna. To aż aż, aż w, tak wpadnę słowo, aż tu momentami dziwnie wyglądało, bo ja tak w trakcie sensu to w którymś momencie zwrócimy uwagę, o co chodzi, że, że nagle tak się no, wszyscy trzy, fascynują po prostu tym sprzętem. Strzał w, w ludzi w zbroi i, i tych ludzi odrzuca, robią salta w powietrzu, y, rozwalają się o ścianę leci tynk a, a Kyle Ren dostaje w bok z tej kuszy i wstaje i idzie dalej. Jest ciężko ranny. Druga rzecz, właśnie dokonał pewnej decyzji, zabił ważną postać w jego życiu, no i nie wiadomo, jak to na niego wpłynęło. Jest to rozchwiany koleś emocjonalnie. Teoretycznie widać, że jest bardzo silny mocą, no bo chwilę potem rzuca przecież rej od drzewo, naleci, uderza o drzewo. To jest koleś, który przecież zatrzymuje wiązkę Blastery. z blastera w powietrzu i ona sobie stoi, a on w tym momencie sobie gada. To jest koleś, który potrafi zamrażać ludzi jednym ruchem ręki i to, takie, i to są kapitalne sceny, jak, jak Rey jest zamrożona, on z tym mieczem do niej podchodzi. A później mamy scenę, gdzie on nie potrafi wyciągnąć miecza z zaspy śniegu i ludzie się czepiali tego. Mamy scenę, gdzie on walczy z Finnem i, i wielki, wielka fala krytyki poszła, że Finn go prawie pokonał. Tam dupa, gówno prawda. Finn machnął ze trzy razy, Kylo się z nim pobawił. Jak to sobie jeszcze raz pod tym kątem, patrząc na to, to tam później mu zaczął przypalać tym jelcem y, ramię i potem faktycznie chwilę machnął i go tam trafił w ramię, ale w momencie, gdy go trafił, to Kelo go w dwóch ruchach... Rozłożył, tak, tak. To i... Rozłożył na ziemi. A druga rzecz, czy tam trzecia, czy czwarta, już nie wiem, która, że ludzie się spodziewają, że no bo to jest jakiś wielki y, mistrz zakonu Ren, ale my o tym zakonie za cholerę nic nie wiemy. Nawet nie wiemy, czy oni byli szkoleni przecież w walce na miecze świetlne, bo na chwilę obecną wiemy, że w Galaktyce istnieją dwa miecze. Stary, legendarny miecz Luka, który zaginął i nieudana podróbka, nieudane wykonanie Kylo Lorena. I o innych mieczach nic nie wiemy. Tak naprawdę możliwe, że w ogóle oni nie są szkoleni w walce na miecze, a Kylo Ren zrobił sobie ten miecz tylko dlatego, że jest zafascynowany swoim dziadkiem. Bo tak naprawdę oni macha, wiesz, jak, jak kijem, nie? Widać, że on tak, nie tak. jest jakoś no, no, no, szalenie wyszkolony. Ta walka jest bardzo prosta, ale mnie się ta walka podobała bardzo. W tym śniegu te dwa miecze, które zanurzają się w ten śnieg, wizualnie ona była, ona była świetna, ona była przepięknie zrobiona. A to, że Rey nagle jest tak silna w mocy, no to jest, to jest yy, teoretycznie kiepskie zagranie, ale kolejna rzecz, która mnie wkurza, to ludzie krytykują wiele rzeczy w tym filmie, które akceptowali w poprzednich filmach, bo Luke też nie był jakoś szalenie wyszkolony, a potrafił stawić czoło Dartowi Weiderowi, który z kolei wyszkolony był potężnie w mocy. I tu jest więcej takich rzeczy, które są powtarzane i krytykowane tutaj a tak naprawdę, no kurde, jak spojrzy się na starą trylogię, no taka była konwencja tego, tam misie na planecie potrafiły pokonać wyszkolone wojska Imperium i nikt nie krzyczał, ale to głupie, ale to bez sensu, nie, no taka jest konwencja, no ten film musi się wpasowywać też w konwencję i tutaj mamy podróż nowego bohatera, który odkrywa w sobie moc i, i, i walczy na koniec z tym złym, no ja to kupuję akurat ja z tą końcówką nie miałem absolutnie żadnych problemów dla mnie to, to działało było, było, to, było to uzasadnione jakoś tam, bo wydaje mi się, że gdyby na przykład nie było tej sceny wcześniejszej, kiedy Rej opiera się przesłuchaniu to ja bym rozumiał, że że nie wiem, że można mieć problem właśnie z tym, że, że właśnie że Kylo zostaje pokonany, ale tutaj tak na normalną sprawę właśnie jak do wielu rzeczy fabularnie można się przyczepić, tak tutaj wydaje mi się, że pod tą końcówkę w ogóle jest to właśnie nieźle podprowadzone, no bo mamy rannego Kylo, mamy tą decyzję o zabiciu ojca, mamy właśnie wcześniejsze oparcie się Rey na przesłuchaniu i, i takie sięgnięcie jemu do głowy, no bo to też, przynajmniej ja to tak odebrałem, że, że tak na tą sprawę Ray, mhm. kiedy tam jakby użyła, użyła mocy, to, to nie było tylko tak, że ona jakby się oparła Kylo Renowi, tylko, że też jakby sięgnęła mu trochę do głowy, co, co też jakby wydaje mi się, że nie, nie, nie mogło pozostać jakby bez znaczenia, więc wiesz, więc później to, co, to, co się dzieje jakby na, w trakcie jakby tej walki w lesie, to mówię, dla mnie, dla mnie to jest okej. Okay. I to mówię, to też jakby pokazuje, że tutaj będziemy mieli, no, być może ciekawy, ciekawy wątek właśnie na linii właśnie to, to, to dobro, dobro zło. Tym bardziej, że mówię, tutaj pytanie jeszcze kolejne, które wszyscy zadają, no to tak na naprawdę sprawę kim się okaże Rej i tutaj. No, no, to kolejna rzecz, bo ona się okaże kimś, kimś bardzo ważnym na pewno. Nie wiadomo, czy ona nie była szkolona przez te pierwsze lata swojego życia i, i to jakoś u niej się, zostało jakoś uśpione i teraz się przebudzi, ale też, bo to, z jednej strony mówię, że ona mogła być szkolona, ale chciałem powiedzieć, że y, zarzuca się też to, że Kylo był na, przecież szkolony przez Luke'a, ale co to było za szkolenie, też nie wiemy. No skoro Luke poniósł klęskę jako nauczyciel, to pewnie to szkolenie jakoś szalenie istotne, czy znaczy to dobre, dobre nie dokładnie, było. Dokładnie, tak. A, a, a w wizji Ray widzimy, że tam tylko on ma miecz. Także ja stawiam, że on sobie go skonstruował jakoś, że Luke nawet nie doszedł do szkolenia w, w walce na miecze świetlne. No pytanie, pytanie bo mówię, tutaj, tutaj tych, tych rzeczy jest zdecydowanie dużo. I... A to, kim okaże się Ray, to jest, to jest po prostu też genialna rzecz. To jest, to jest jedna z fajniejszych rzeczy tego, tego epizodu nawet, bo mamy, mamy tę wizję mocy, która jest jedną z lepszych scen i to jest scena, którą warto obejrzeć kilka razy, bo tam jest tyle smaczków, chociażby mamy tam przecież głos dwóch obi -Wanów. Bo i, i Iwan McGregor, nagrał kwestię, i y, została wycięta kwestia Aleka Guinnessa, słowo Rey, ze słowa Afraid, które powiedział w, gdzieś tam w starej trilogii. Czyli tam wypowiada się dwóch Obiłanów, czyli można przypuszczać, to jest też jedna z teorii, że jest to wnuczka y, Obiłana Kenobiego. No właśnie, to, to, jest, to jest ciekawe, bo. Ja, jakby też się zacząłem zastanawiać, jakby kim ona może być, ze względu na, na, ton, na ten fakt pozostawienia jej na jaku. I, I to też ja odebrałem właśnie jako takie podkreślenie, że ona będzie istotną osobą. No, bo to, to wiesz, to jest trochę jak w wielu opowieściach te, tego rodzaju, że aby uchronić kogoś potężnego, który, który, że tak powiem, może stanowić zagrożenie właśnie dla tych złych, no, to się go próbuje jakoś tam zmarginalizować. Nie? I tutaj ja jakby to odebrałem też jako takie podkreślenie właśnie tego, że, że Rey jest istotną i ważną postacią. No i teraz pytanie właśnie, kim ona się okaże, bo, bo przecież może się okazać teoretycznie córką Luka, a przecież patrząc z punktu widzenia tego, że chociażby wykorzystano przecież wątek ze, z, ze starego kanonu w postaci jakby Bena przechodzącego na ciemną stronę mocy, czyli Czyli syna Hana i Leigh, no to też pytanie, czy tutaj gdzieś nie, nie może być tak, że gdzieś tam to zostanie wykorzystane, właśnie któryś z motywów, który, który mieliśmy po prostu, jakby właśnie w starym kanonie, chociażby właśnie tutaj patrząc z punktu widzenia, nie wiem, dzieci, dzieci Luka i tak dalej. No wiesz, ja, so, ja sobie gdybam, no ale to, to pewnie musi być no, to znaczy, jakoś umocowane. No się wydaje, myślę, że tak. akurat córką Luka ona się nie okaże na 100%, moim zdaniem, ale. ale ale kimś się okaże. Jest też teoria w necie, że ona jest reinkarnacją Anakina. E, Widziałam, e, widziałem ten jest. Mm -hmm. Ale to nawet nie taka głupia. Możliwe, że ona nie miała rodziców, że też została poczęta jak Anakin przez, przez moc. No to, to się dowiemy. No i wtedy inaczej też spojrzymy właśnie znów na, na ten pierwszy epizod. E, teraz sobie możemy gdybać i wymyślać, a, ale istot, wiadomo, że na pewno rej okaże się kimś, e, kimś potężnym. A, a to, co na chwilę obecną wiemy o Kyle Orenie, to że wcale jakoś szalenie potężny nie jest, że owszem, jest potężny w mocy, ale jest jednocześnie roz, bardzo rozchwiany emocjonalnie i raz mu coś wyjdzie, a innym razem nie. A to, jak on jest wyszkolony, to nie oceniajmy go przez pryzmat tego, jakie mamy wyobrażenie o wielkich lordach Sithów, bo on nie jest wielkim lordem Sith. No, znaczy tu mówię, tu Akurat jakby pod kątem tych nowych postaci to wydaje mi się, że te niedopowiedzenia to, to jeszcze możemy jakby na razie pozostawić jakby bez jakby takich jakichś negatywnych emocji, które nieraz mm -hmm. gdzieś tam w necie widać, bo, bo tutaj naprawdę to póki nie zobaczymy czegoś więcej to, to naprawdę patrząc tylko i wyłącznie na przebudzenie mocy, to mamy za mało danych, najzwyczajniej w świecie, żeby, żeby jednoznacznie to, to ocenić. A ja miałem jeszcze wrócić do tej śmierci A, Hanna Han Solo. Solo. Mm -hmm. To po pierwsze mnie jakoś nie zaskoczyło. Ten film te, ten film dla mnie, pomimo, że uważam, że cała kampania reklamowa była dobrze skonstruowana, on nam niewiele zdradzał, zdra niewiele zdradzały nam trailery i te wszystkie naście spotów, które zostały wypuszczonych, to, no to ja się jakoś spodziewałem, że akurat Han Solo umrze, bo, bo ja... W momencie, gdy ogłoszono, że powstaną nowe filmy, to już tak sobie nawet w głowie założyłem, że wiesz, kiedyś trzeba uśmiercić starych bohaterów, a filmy są najlepszym miejscem, żeby to zrobić, nie jakiś tam komiks czy książka. A skoro Han Solo dostał tutaj, tutaj tak istotną rolę, no to, to, to już jakoś założyłem z góry, że on nie przeżyje tego filmu. Natomiast no, było to jakoś emocjonalne no Bo pożegnałem bohatera, którego poznałem W wieku y, tam 7 czy 8 lat nie? Z którym żyłem jakoś 30 lat y, swojego życia y, a, a, teraz, a teraz Go pożegnałem także, także dla mnie to było emocjonalne Ale jedna rzecz, która, której trochę nie wybaczę Temu epizodowi To to, że, no, że Już nie będziemy mieli spotkania wielkiej trójki Wiesz, Tak, tak, tak no, taka, scena, taka scena by się przydała no, Ten scenariusz nie pozwalał na to Yy, chyba żebyśmy nie uśmiercili Hanna Solo i, i pozwolili mu żyć dalej żeby spotkał się z Lukiem i Lejem ale wiesz, mieliśmy to podzielone że, że ci bohaterowie ze starej trylogii pojawiali się w konkretnych momentach tej historii to było fajne, ale zabrakło mi trochę tego, że no, no, aż się prosiło, żeby taką scenę wykorzystać w tym filmie, a... ale nie było jakiej. To się mi się wydaje, roku, że, w tym scenariuszu. że O tym nie pomyślałem, ale tak jak teraz o tym wspominasz, to wydaje mi się, że to też można było nawet to, to jakby poprowadzić w ten sposób, żeby zostawić jakby śmierć Han'a Solo nawet na wiesz, na początek drugiego epizodu. I tak jak znowu będzie kopiowanie, wszyscy podejrzewają, Imperium kontratakuje, to, to zamiast jego lądowania w Carbonicie po prostu wylądowałby sześć pod ziemią, i, i wiesz i dałoby to pewnie możliwość właśnie spotkania, bo ja powiem ci szczerze, że ja miałem inny troszeczkę problem jakby z tą śmiercią Hanna Solo, że z jednej strony mimo całego tego ładunku emocjonalnego, która ona niosła, to mam wrażenie, że to nie miało szansy wybrzmieć. W tym sensie, że wiesz, że po prostu tak jak ta scena była skonstruowana, to po prostu Han spada tam w pustkę do rdzenia, czy, czy gdzie, on, gdzie on, no oni tam walczyli jakby na tym, na tym moście i tak naprawdę Sprawę Znowu zaczyna się kolejny etap gonitwy i, i jakby nie mamy ani chwili, żeby jakby przetrawić jakby to, co się stało i z tego punktu widzenia właśnie no, to, że to, co ty ja... wspominasz, że jednak żegnamy postać ważną i dla całego uniwersum i dla przecież no, całych pokoleń już fanów, no to, to, to troszeczkę zostało źle, moim zdaniem, rozegrane. Znaczy pod tym kątem, no, kolejny epizod będzie musiał, to będzie musiało być rozegrane dobrze w kolejnym epizodzie, ale, no, kolejny epizod za dwa lata, także, tak, ja się z tym zgadzam. To ja miałem podobne odczucia, jak czytałem Wektor I ze starego kanonu, w którym ginął Czubaka. I on też zginął tak w biegu i, i jakoś tak nie było czasu. W późniejszych tomach Nowej Ery Jedi jest opisana, rozpaczana, ale tutaj, tutaj tak, no, Mamy ten moment, gdzie taka jest jedna scena, gdzie Czubaka siedzi ze zwieszoną głową, gdzie Leja siedzi ze zwieszoną głową, ale za chwilę budzi się Artuditu. Ditu. Mamy mapę, lecimy, Czubaka już w, w kokpicie, wylatujemy. Fakt, że tam minęło trochę czasu, bo już c 3 ma srebrną rękę, co zobaczyłem dopiero tam po którymś, po którymś, powtórzeniu, ale tak tego zabrakło. Tam było za szybko, tam była, była bardzo szybka akcja i tak naprawdę nie pożegnaliśmy tego bohatera. Nie było takiego momentu, żeby, żeby się nad tym skupić, A tutaj jeszcze co ciekawe, ja na to sam nie zwróciłem uwagi gdzieś tam w recenzji, to widziałem w momencie, gdy Soku ląduje na tej planecie rebeliantów, to Leja w tym momencie podchodzi do Rej. to też jest takie dziwne. Ona mija czubakę, wiesz, teoretycznie powinna w tym momencie przytulić się mm -hmm. z czubaką, a ona podchodzi i tuli rej, której nie widziała nigdy, no bo to jest ich pierwsze spotkanie, oni wcześniej się nie widzieli. No, nie, te, też wznaczy, sugeruję, wiesz, że... tego, tego też tak na różną sprawy nie wiemy, bo to jest gdybanie. No mamy tą scenę właśnie, że, że ktoś mm. zostawia rej na Jaku. No, nie, nie wiemy, no. kto to był, to wiesz, z, z punktu widzenia no, tej to, sceny. To, ale to chodzi o to, właśnie, że, że ta scena pokazuje, że może Rey jest kimś znaczącym. No, czy wiesz, ja ci powiem szczerze, że ja, to, ja już, ja już, ja już do tego nawet grybania. zacząłem podejrzewać, że, że to się może okazać jeszcze tak dokładnie, jak było w starym kanonie, że to po prostu będą bliźnięta z Benem. No, bo wiesz, bo ja już sobie tak pomyślałem, że po prostu, wiesz, jedno dziecko, nie wiem, zaczęło jakieś tam moc pokazywać, to drugie wzięli, po prostu oddzielili od niego, żeby po prostu, wiesz, nie, nie zaszkodzić mu, że tak powiem i to, wiesz, to też wcale nie jest wykluczone, że gdzieś tam te kolejne epizody w takim kierunku pójdą. No, zobaczymy. No, ale to, kurde, no ale wiesz, mamy scenę rozmowy Hanna z Leją na osobności, to by chyba mu powiedziała tam jest nasza córka, ratuj naszą córkę. Nie? No, a znaczy wiesz, tutaj mówię, no, jest z jednej strony dużo, dużo rzeczy pokazane, ale z drugiej strony jest właśnie tyle tych niedopowiedzeń i różnych elementów takich, które gdzieś tam widzimy i które są pozostawione bez wyjaśnienia, że, że wydaje mi się, że to naprawdę twórcy sobie zostawili tak duże pole do manewru, jeżeli chodzi o kolejne epizody, że, że tutaj się jeszcze wszystko może wydarzyć. No i, i, i tak na tą sprawę to, wiesz, to można by jeszcze pewnie gadać długo, ale myślę, że to trzeba by to podsumować jakoś i powiedz mi i rozumiem, że ogólnie oceniasz też film dobrze czy, czy w sensie, że te uwagi wszystkie takie negatywne, które które tutaj sobie omawialiśmy, rozumiem, nie, nie przysłaniają ci mimo wszystko frajdy z no sensu. nie, nie, wiesz, gdybym ja się zawiódł na tym filmie, to nie poszedłem na niego drugi raz do kina, nie? No może drugi jeszcze bym poszedł, żeby zobaczyć, na wiesz, tak bez emocji, ale, ale z, ja z przyjemnością, naprawdę z przyjemnością chodziłem kolejny i kolejny raz yy, i... Teraz czekam tylko, aż wyjdzie na DVD czy Blu-raycu i, i z przyjemnością obejrzę go kolejny raz. Bawię się doskonale na tym filmie nadal. Pomimo naprawdę wielu uwag do wielu rzeczy, to oceniam go bardzo pozytywnie. No, i, i, ja również. Ja się bawiłem dobrze, widziałem go co prawda tylko raz, ale, ale, szczerze, szczerze, ale szczerze mówiąc jakby... Zostawiam mnie, zostawi mnie z jednej strony z jakimiś tam mieszanymi odczuciami, ale też z nadzieją na przyszłość, bo mi się wydaje, że tutaj naprawdę jest tak, że nawet wiele tych rzeczy takich negatywnych, o których my żeśmy tutaj też dyskutowali i, i na nie narzekali, to może zostać poprawione w przyszłości. Teraz ja się zastanawiam też na ile twórcy będą uważnie słuchać fanów, bo y y ja też tak jak usłyszałem na przykład o przesunięciu premiery z maja na, na grudzień, to też się zacząłem zastanawiać czy to nie jest trochę tak, że na przykład, wiesz, po fali dyskusji w internecie ktoś usiadł i, i, i, i nagle teraz, wiesz, przypisują scenariusz, żeby troszeczkę zadowolić fanów. I, I po prostu no tutaj może być tak, że po prostu wiele tych elementów, na, na które ludzie w tej chwili narzekają i które im się nie podobają, to, to dostaniemy albo wyjaśnione, albo podane w taki sposób, że się okaże, że jako trylogia to, to będzie, będzie naprawdę w porządku. I, I w tym momencie spojrzymy właśnie tak, jak wspomniałeś w którymś momencie dyskusji, innym okiem trochę na przebudzenie mocy. No, przyjdzie nam poczekać dwa lata, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w międzyczasie pierwszy z prequeli. No i to też jest ciekawe teraz właśnie, jak sobie Disney poradzi z, z tak dużą franczyzą. No bo, no bo ja jestem też ciekaw, na ile właśnie te prequele, znaczy prequele, na ile te, te, te no, poboczne spin-offy spin na to mówią, ale wszystkie to... będą się łączyły jakby z tym, co będziemy mieli w, w w ramach jakby tej, tej głównej trilogii na ile nie, no i zobaczymy jak, w jakim kierunku to wszystko będzie szło na, na pewno z punktu widzenia fanów no to złoty wiek prawie można powiedzieć, że się zapowiada patrząc na, na to ile książek, komiksów filmów zostało zapowiedzianych na najbliższe lata no to będzie ciekawe ja, ja się wcale nie zdziwię jak to nie przyspieszy tempa bo skoro Przebudzenie Mocy zarobiło taką kasę. Fakt, że nie sądzę, żeby kolejne filmy zarobiły taką kasę, ale wcale teraz ja się nawet po, po, po premierze o tym z kimś tam rozmawiałem, czy, nie zrobią, czy nie, nie zrobią bardziej tak jak Marvel Cinematic Universe, że tych filmów pobocznych będzie jednak więcej. Na chwilę obecną to jest, wiesz, co roku film epizod, film epizod, a nie zdziwię się jak oni tego nie, nie, wiesz, nie podwoją tego no, planu. kto wie, kto wie. Chociaż z drugiej Prędzej strony, wiesz, później. no... Ja powiem ci szczerze, nie, nie do końca tym, bym chciał chyba, tym... bo w, w, w, no, wolałbym, ja chyba też, żeby jednak oni że... to pielęgnowali tak, jak jest i naprawdę, żeby te filmy były jakoś tam dopieszczone, bo jednak umówmy się, że Marvel ładnych parę lat im zajęło dojście do takiego poziomu, że mamy dwa filmy w roku i że one trzymają jakiś tam poziom i to i tak nie zawsze się udaje, bo, bo nieraz okazuje się, że jednak te filmy potrafią zawieść, nawet mimo już doświadczenia całego w ich produkcji, więc wiesz, więc lepiej naprawdę niech się skupią na tym jednym filmie w roku i, i, i tyle, żebyśmy dostawali naprawdę dobre, porządne produkcje, a, a nie po prostu tylko, tylko taśmową taśmową mm -hmm. od sztancy Ale, ale ogólnie uważam, że Disney bardzo ciekawie zrobił kampanię reklamową tego filmu, bo zauważ, że nigdzie w żadnym materiale promocyjnym nie padło epizod siódmy, część siódma. Tego nie ma nigdzie, było osobne logo do, do promocji. Napis rozdzielony i przebudzenie mocy po środku, pomiędzy i wydaje mi się, bo ja tak mówię, że następne filmy nie zarobią tyle i też ludzie zastanawiają, jak sobie prowadzą spin-offy, bo to jest coś nowego, nie czegoś takiego jeszcze nie było, żeby dostać film, który nie jest epizodem, ale przez to myślę, że ta kampania została tak poprowadzona, to, to większość ludzi, która w tym nie siedzi, sobie nie będzie nawet zdawać sprawy, że ten film, który wejdzie za rok, to jest jakiś inny, że to nie jest coś coś nowego. wiesz, że Znów będzie logo Star Wars pod tytuł Rogue One, w zależności od tego, jak to przetłumaczą i no jestem mój? przekonany, że większość tych ludzi... No, że większość tych ludzi, która wyłożyła kasę na przebudzenie mocy pójdzie na ten Roquan myśląc, że, że tam, nie wiem, dalsze losy Rey i Kyle Lorena zobaczą. No pewnie tak, chociaż ja akurat odebrałem te, te, ten element promocji jako, jako coś, co mi się bardzo też mocno za bramsem kojarzy, czyli to, że wiesz, że tak na pewną sprawę w przypadku przebudzenia mocy dostajemy taki trochę miękki reboot, no, no bo wiesz, bo, bo tak na y -y -y. Sprawę to, to też te wszystkie zarzuty właśnie do, do odnoszące się do tego, że mamy kopiowane właśnie stare elementy, to tak na pewną sprawę to, wiesz, to z drugiej strony jak się spojrzy właśnie na przebudzenie mocy tak trochę na, jako na autonomiczne dzieło, no to, to wygląda tak, że właśnie z punktu widzenia nawet starych fanów, to jest tak, że oczywiście te smaczki są istotne, ten powrót postaci jest istotny, ale tak na dobrą sprawę to równie dobrze by można było nie oglądać żadnego z tych filmów i, i właśnie przez to jak całość no tak, jest wprowadzona, no to tak jakbyśmy to w, dostawali bardzo... zupełnie nową trylogię, zupełnie niezwiązaną po prostu z tym co mieliśmy mm -hmm, wcześniej. Nie? Który bardzo bezpiecznie właśnie robi, jest coś co jest jednocześnie yy, sequelem i trochę rebootem i trochę remake'em i no ostatnie lata to dużo takich filmów zaczynają przynosić. No ale, to, no ale tutaj się akceptowalne przeze mnie, bo jest to jedna, jednak jest to sequel. To co, że jednocześnie jest to reboot, no ale nie jest to tak jak z Trekiem, nie? Nie jest to no, tak to jak, to jak prawda, z Abramsowym Star Trekiem. No to nic. Ja Ci dziękuję bardzo za, za tą długą rozmowę. Mam nadzieję, że jak się przełamaliśmy, to, to teraz nadrobimy zaległości i weźmiemy się tam za, za kolejne komiksy i książki i będziemy kontynuować jakby tutaj te, te, tą naszą nieregularną serię właśnie Gwiezdno Także dzięki ci bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia. Nie? No do usłyszenia. Hej. Cześć. they're real the force it's calling to you Just let it in.